Film, gry i komiks, klasyka, klasyka i nowość, nowość, hit i gniot. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 5 września 2020 roku. Słuchacie właśnie 306 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami porywczy tatulek Hubert Spandowski, Cześć. Cześć. Jego przeklęta, czy też przeklinająca żonka Michał Dżeryjakowicz. Witam. Cześć. <głosy> te, I ich włosy, miauczą... te włosy, Sorry. <głosy> I ich miałczący synek Szymon szymasz Witamy również. Spotykamy się w tym e, gronie, by spełnić naszą obietnicę sprzed e, już kilku ładnych tygodni, a mianowicie by zająć się franczyzą you On na poważnie. Jakiś czas temu omawialiśmy dla Was serial You On Origins, który ukazał się na Netflixie w tym roku, a teraz chcielibyśmy podzielić się z Wami naszą opinią i wrażeniami po seansie czterech pierwszych pełnometrażowych, co istotne, obrazów, które właśnie tę franczyzę You On zapoczątkowały, a mianowicie porozmawiamy o filmach You On i You On, część druga z 2000 roku. Oraz o kinowym remakeu, czyli Klątwie you On z roku 2002 i sequelu tego kinowego remakea, który do kin trafił rok później, czyli w 2003. Zacznijmy może od tego, o czym właśnie, jak to z nami było? Czy wy oglądaliście wcześniej te Klątwy, jedne czy drugie? Chyba już o tym mówiliśmy przy serialu. Ja oglądałem e, kiedyś w okresie tym, gdy, e, kiedy kino japońskie, ale to o duchach, e, przebijało u nas w Polsce. No i też oczywiście inne wtedy filmy odkrywaliśmy. E, oglądałem wtedy te dwie klątwy The Grange, e, czyli te z 2002-2003 roku, e, czyli remake'i. I chyba trzy amerykańskie i to było wszystko, co widziałem w tamtym okresie mm, i wtedy byłem e, zachwycony tym. Teraz obejrzałem pierwszy raz te telewizyjne wersje, czyli te dwa zupełnie pierwsze filmy, You On The Curse i odpowiednio druga część. To było moje pierwsze Telewizyjne, podejście. kasetowe. Mhm. Kaset, no to nie telewizyjne, tylko one były na rynek wideowy. Tak, nie, tak, raczej na rynek VHS. Tak, na pewno mówiliśmy o tym, bo ja pamiętam, że ja historię z You On, to już opowiadam pewnie nawet ze trzeci raz, bo wydaje mi się, że w jakimś Halloweenowym podcaście też to poruszaliśmy. Tak jest. Nie, ja nie wiedziałem wcześniej tych filmów. Dla mnie serial był pierwszą stycznością tak naprawdę z Marką tak na poważnie, no bo umówmy się, że gdzieś tam przecieki o czym to jest i jakieś tam rzeczy kojarzone z Marką, jak na przykład dzieciak miałczący czy sama kajako no to oczywiście były mi motywy znane, no bo one przeniknęły do popkultury. Można powiedzieć oglądałeś straszne filmy tak, oglądałem chociażby straszne filmy, więc wiedziałem o co chodzi plus inne memy z kajako i tak dalej i tak dalej. No ale nie, ale samych filmów nie widziałem w tamtym okresie dlatego dla mnie to było no, takie wejście od razu <grym> z buta w całą franczyzę i, i no w sumie to ta jest jakieś ciekawe doświadczenie, tak poznawać ją e, tak, tak jak ona tworzyła się tylko no, już te 20 lat później. Mm -hmm. Znaczy celowo wracam do tego tematu, ponieważ ja właśnie w tym Halloweenowym podcaście mówiłem sporo o tym, jakie wrażenia we mnie wzbudzały wcześniejsze spotkania z Yon. Mówiłeś. A mianowicie mnie te filmy strasznie przerażały. Znaczy, całe to kino japońskie na mnie mocno działało, ale to Shio, właśnie nawet nie kajako, tak? a ten chłopiec przeklęty, to było coś, czego ja się potwornie bałem. I tutaj ta anegdota, z której się mam ostatnio śmiał przy naszej rozmowie o serialu, że na seansie czwartego bodajże strasznego filmu byłem w kinie. Jeszcze w jednym z pierwszych rzędów tak beznadziejnie jakoś usiedliśmy, że cały czas głowy do góry mieliśmy podniesione, a jeszcze no, wtedy byliśmy no dzieciakami i byliśmy w prawie pustym kinie. Był zajęty chyba ostatni rząd i pierwszy właśnie jakoś tak beznadziejnie na dużej, dużej sali wielkiego kina, wielkiego multiplexu. I mnie autentycznie tam nawet ta parodia naszego demonicznego chłopca przerażała i mi się potem śniła po nocach, więc teraz tak siadałem do tych filmów no z jednej strony z fascynacją tak chciałem obejrzeć, tak bardziej świadomie, a nie gdzieś tam właśnie jako jeden po prostu z tysiąca kolejnych filmów wiele lat temu i troszkę no zwyczajnie tak zastanawiałem się jak to będzie, nie? Czy ta, ten taki lęk gdzieś podświadomy nie sprawi, że się będę autentycznie strasznie bał i już teraz mogę trochę zaspoilować, że jednak teraz przeżyłem ten seans o wiele lepiej niż kiedyś i chętnie sięgnę też po te kolejne tytuły, by całą franczyzę poznać. Ale to w przyszłości, a teraz zajmiemy się pierwszą produkcją, czyli tym właśnie filmem VHS-owym. W ogóle tak dla formalności może tylko powiemy, że oczywiście za tę produkcję odpowiada Takashi Shimizu, pomysłodawca. I wszystko zaczęło się właśnie od dwóch filmów krótkometrażowych, które zresztą częściowo no, tworzą pewną całość tutaj z filmami, o których dzisiaj będziemy mówić, ale my po nie nie sięgnęliśmy. Ja sam o nich zupełnie zapomniałem. Dopiero wczoraj sobie o ich istnieniu przypomniałem, więc o nich mówić nie będziemy. No i Takashi Shimizu właśnie zrealizował w 2000 roku ten pierwszy film You On i jest on produkcją nietypową od strony konstrukcyjnej, czy znaczy typową, jeżeli ktoś kojarzy jakąkolwiek klątwę, ale chodzi o to, że ten film jest opowiedziany po pierwsze w kolejności niechronologicznej, a po drugie jest podzielony na segmenty, dokładniej rzecz ujmując na sześć różnych segmentów przyporządkowanych poszczególnym bohaterom. tak? Sześciorgu postaci, które są jak gdyby bohaterami przewodnimi poszczególnych segmentów i jak sama nazwa wskazuje, jak zapewne większość z was wie, tym takim motywem przewodnim całego filmu jest ta tytułowa klątwa związana z morderstwem do którego doszło w rodzinie Saekich. Rodzina Saekich no, przechodzi pewnego rodzaju kryzys. Mąż morduje żonę i dziecko, i na skutek tego rodzi się klątwa. Rodzi się demon Onrio i właśnie dusza tej kobiety powraca po śmierci z Jomi jako potężny demon i nie chodzi tylko o zemstę, sensu stricte, tylko o takie negatywne działanie na przestrzeni tego domu, na każdego, kto z tym domem miał jakikolwiek kontakt i my właśnie obserwujemy tutaj Troszkę rodzinę Saekich i ich historię, a troszkę także innych postaci, które z tym domem do czynienia mają, które w tym domu, w tym czy innym okresie żyły. No i właśnie, powiedzcie mi, co sądzicie o tym pomyśle na całą franczyzę tak właściwie, nie? No moim zdaniem to jest pomysł... Wielce intrygujący, i od z tej strony głównie formalnej. No bo jakby sama koncepcja tej klątwy, no to. Z jednej strony to jest klasyczny motyw, a pewnie w kulturze tej dalekiego wschodu czy, czy japońskiej to już jest w ogóle klasyczny motyw, no bo ten rodzaj demona tam funkcjonuje w kulturze i, i nie tylko. Więc dla nich to pewnie była rzecz oczywista. W wierzeniach oczywista. i w tak, legendach tak. miejskich. Tak. Dla nas to jest lekka egzotyka, myślę, mimo wszystko, czy była w tamtym okresie, no bo jednak u nas trochę duchy funkcjonują mam wrażenie na innej zasadzie w tym sensie, że to co tutaj podkreśliłeś że tak naprawdę to nie jest kwestia nie wiem, jakiejś zemsty na przykład, czy, czy jakiegoś takiego nawiedzenia tylko miejsca tylko tutaj to idzie na dużo większą skalę bo widać, że ta klątwa się też przenosi i widać przede wszystkim też nieuchronność tej klątwy jednak nie wiem, mam wrażenie, że takie duchy rozumiane w kulturze zachodniej europejskiej, na przykład, no to raczej są takie postaci, czy takie zjawy, które no, funkcjonują na zasadzie, żeby przestraszyć, może y, kogoś tam y, zabić, y, ale, ale raczej to, to nie jest taka skala, y, czy takie nasilenie tego zła, jak tutaj. No, tutaj w zasadzie y, można powiedzieć, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak nie wiem, jakaś Final Girl, czy y, postać, która będzie y, postacią, która y, będzie się pojawiała we wszystkich filmach, bo tu w zasadzie z definicji <laughs> wszyscy kończą źle jakby z pomysłu na, na całą franczyzę, więc to jest na swój sposób odświeżające, ale przede wszystkim... I w sumie mhm. dobrze, że poruszyłeś nawet ten temat, bo jeżeli ktoś z tą franczyzą nie miał do czynienia wcześniej, to może nawet właśnie mieć błędne oczekiwania, bo właśnie o to chodzi, że ta dusza naszej bohaterki nie wraca właśnie jako taki typowy demon, który kojarzymy z filmów czy to europejskich, czy amerykańskich, czyli na przykład właśnie zły duch, który no jest zły, bo tam odszedł w nieprzyjemnych okolicznościach, czy zamienia się w wampira, czy też straszy, bo nie chce, żeby ktoś zamieszkał w tym domu. Tak? To nie jest właśnie jakieś takie przepędzanie nowych domowników, to nie jest też, nie wiem, takie, ty, taki typowy motyw typu, że ktoś nie zdążył czegoś zrobić przed śmiercią, czy że właśnie ma... Dobra, bo teraz mogę coś zdradzić, to że więcej nie będę mówił, tylko to jest taki bardziej weirdowy motyw tej złej energii, nie? Tutaj właśnie pod postacią tak. tego właśnie demona i to też demona nietypowego, bo demona, który potrafi się... Jak gdyby przybierać ludzką formę, materializować się. No może nie będziemy też tego jakoś bardzo szczegółowo opisywać, by za wiele nie zdradzić, ale no właśnie tutaj jest odrobina tej egzotyki i to takim bardzo przyjemnym ujęciu. I też rozprzestrzenia się nie? bardzo mocno, no bo w kinie amerykańskim też mieliśmy duchy niekoniecznie przywiązane do domu, a do osoby. Chociażby to, co robił James Wan w obecności. Nie? Ale te duchy przywiązywały się do jednej konkretnej osoby czy rodziny i za nią podążały. A tutaj mamy tą, tą wielowątkowość w każdym filmie. Czyli mamy historię, nawet czasami teoretycznie jakoś niepowiązane ze sobą, albo tego powiązania nie jesteśmy w stanie odkryć przez dłuższą część filmu, kto jest kim i kiedy to się dzieje I, i, i ta energia podąża za wszystkimi postaciami i wszystkie y, giną w jakiś inny sposób. Tak, bo tu też w sumie jest ciekawe, że nie, no. to działa jak wirus, nie? tak się rozprzestrzenia. Każdy, kto ma z tym kontakt, to wynosi to za sobą gdzieś. Tak, nie? ale też je, jakby jest ciekawe właśnie to, że to zło wcielone, ono tak naprawdę zabija nawet w bardzo różny sposób to, co do ty podkreśliłeś, bo to, to też jest troszeczkę nietypowe, nie? bo jednak jak kojarzymy właśnie duchy w tym takim klasycznym rozumieniu naszym, no to raczej to, to jest tak, że albo to będzie jakiś taki poltergeist, albo coś, co, nie wiem, wyskakuje nam z szafy, z drzwi, z lustra, czy coś w tym stylu, a tutaj jednak ten sposób sposób mordowania on jest dosyć nietypowy i to jest tak, że to nawet w obrębie jednego filmu różne postaci giną w różny sposób, właśnie nie ma jakiegoś takiego jednego schematu, ale to w ogóle właśnie ten brak schematu no to jest moim zdaniem z jednej strony ogromna siła tej franczyzy, z drugiej strony coś, co trochę może ciążyć na odbiorze niektórych przynajmniej tych filmów, a na pewno utrudnia ich omawianie w takim pakiecie, jak my tu sobie serwujemy, bo po prostu no, jednak ta strona formalna, ona wprowadza pewne zagubienie i pewne zamieszanie, bo ja zabrzmię trochę po prostu niegrzecznie wręcz, ale nie wiem, czy też tak macie, ale ja momentami to przez epizodyczność, przez to, że te postaci się zmieniają i tak jak też Mando podkreśliłeś, że tutaj często my do samego końca prawie nie wiemy, jaki jest związek pomiędzy tymi postaciami, czy w ogóle jakiś jest, czy to, czy to są po prostu jakieś epizody. Przeważnie jest i to się wszystko jakoś tam ładnie, ładnie spina, ale na przykład, nie wiem, jeszcze różnica tych 20 lat powodowała, że, nie wiem, w tych pierwszych filmach ja momentami to nie wiedziałem, czy oglądam dwie różne postaci, czy to jest ta sama postać, tylko w innym enturażu. I to mówię, to oczywiście pewnie jest moja ignorancja jako, jako człowieka, który mimo wszystko z tym... To nie jest ignorancja, wiesz. Nie jesteśmy rasistami, ale, no, ale postrzegamy. Mamy problem z postrzeganiem e, azjatyckich aktorów. Ja naprawdę, gdyby tutaj, nie wiem, bohaterce zmieniła się fryzura w trakcie filmu, to, to ja już bym zgłupiał, nie? Bo te filmy są na tyle skomplikowane, że e, ja naprawdę musiałem się skupiać na tych filmach i sobie, e, wiesz, cały czas wbijać do głowy, ok, to jest ta postać, a to jest ta postać. E, I ty mówisz brak schematu. Jest brak schematu w porównaniu z europejskim czy amerykańskim kinem, ale jednak te filmy są schematyczne. Tak, tak. No tu... no wiesz, czego się spodziewać, włączając mhm kolejny tak, film, tak. Nie? Wiesz, że będzie totalne zaburzenie chronologii, że zaczniesz od tyłka strony, że nie będziesz wiedział w zasadzie, co ta scena ma wspólnego z kolejnym segmentem, a kolejny z kolejnym. To się potem połączy i, i, no i, i, i, i to się mieli. W tych czterech filmach to już widać, że cały czas ten chłopczyk pojawiający się, ta matka pojawiająca się, ten dom pojawiający się, to wszystko te historie poplątane, które się połączą, te duchy pojawiające się zawsze w dziwacznym miejscu, czyli nie wiem, tak jak teraz na przykład siedzę sobie w ciemnym samochodzie mógłby siedzieć za mną. W amerykańskim filmie siedziałby za mną. W klątwie pewnie wyszedłby, wy, wyjrzałby między moimi nogami pod kierownicą. Zresztą też no, Ja tak samo. Albo z wentylatora, Aha. z klimatyzacji. To było w Mm -hmm. No taka scena była przecież w jednym z filmów, właśnie pod kierownicą tak, tak. siedzący mm -hmm. chłopiec, nie? Ja wam powiem, że jak wczoraj oglądałem jeden z najfajniejszych z tych filmów yy, i taki, który w sumie mnie chyba najbardziej przestraszył, to oglądałem to usypiając córkę. To, czy, przeczytałem jej książkę, ona już się położyła do łóżka, a że ja sobie siedziałem na podłodze, to się położyłem na tej podłodze i oparłem telefon o stópkę od jej łóżka. Yy, trzy stópki były z tej strony i o środkową oparłem i tak sobie oglądałem, a wiesz, łóżko tak wysokości, nie wiem, yy, taka przestrzeń z 10 centymetrów i totalnie ciemno, nie? Wszystko Także patrzyłem w telefon, a za telefonem ciemno. Na szczęście nie mam zwierzaka domowego, ale tak sobie pomyślałem, że jakby jakiś pająk wyszedł czy coś, to byśmy dzisiaj nie nagrywali w tym składzie chyba, <śmiech> bo to była to, totalnie scena pod klątwę, nie? <śmiech> hmm. I oczka w tle. Ale to, co ja właśnie też w, w, w, zacząłem mówić, że te, ten schemat yy, właśnie jest pod tym, znaczy to ta strona formalna jest pewnym problemem, to jest właśnie to, że ja mam wrażenie, że pomimo tego, że to jest dobrze rozpisane, to czasami to jest trochę przekombinowane, yy, bo tutaj oprócz yy, tej achronologiczności totalnej ty, tych filmów, yy, tego, że yy, yy, w zasadzie te poszczególne wątki yy, często się długo splatają, to jeszcze to, co dosyć mocno mnie wybijało w niektórych tych filmach, to jest ta kwestia różnych planów czasowych, że my nie dosyć, że mamy Aha. często od tyłka strony rozpoczęcie, czyli gdzieś tam od nie wiem od ostatnich stentak naprawdę całego filmu, ale często mamy także, no nie wiem tu w, w tej jedynce kinowej na przykład jest taka sekwencja, że poznajemy ojca, który był policjantem i pracował przy pierwszych morderstwach lata wcześniej. Tutaj zostaje wciągnięty do sprawy, po czym trzy minuty później widzimy jego dorosłą córkę, która okazuje się, że też w jakimś tam stopniu jest związana ze sprawą domu, a jeszcze w międzyczasie widzimy jakąś przebitkę na przyszłość, kiedy ten ojciec widzi swoją dorosłą córkę wchodzącą do tego domu i to jest poplątane i to po prostu pokazuje jak tutaj nieraz te, te zaburzenia chronologii skaczą po, po tej linii czasowej i czasami to jest zrobione dosyć czytelnie, a czasami no, czy, czy w sumie zawsze jest dosyć czytelnie, ale czasami to powoduje takie dosyć mocne zagubienie w trakcie seansu, przynajmniej u mnie powodowało. Nie wiem, czy też mieliście z tym problem. A jeszcze oni na tych liniach czasowych się spotykają, bo na przykład córka widzi ojca z normalnie, oni widzą te sceny, nie? na przykład otwiera drzwi i widzi dorosłą córkę rozmawiającą. Tak, widzi jakieś dziewczyny, nie wiemy kto to. A potem widzimy te dziewczyny, dowiadujemy się, że to jest jego córka za ileś tam lat. Nie, która widzi gdzieś tam też ojca no tak, takie przeplatania są, takie przeplatania też były w serialu, a już w ogóle przecież druga klątwa remake'owa to tam w ogóle się bawi chronologią, bo jedna z postaci e, skacze tak jakby ze sceny mhm, tak. do sceny i ma w ogóle to, to, to ona sama w sobie, jej linia jest e, całkowicie taka jak, jak, jakby miała kurczę zmieniać czasu i, i, i przeskakiwała w różne momenty życia, a potem to jest złożone w jedną linię Mm -hmm. Ale powiem wam, że e, właśnie tutaj w tym pierwszym filmie wcale tak dużo tych przeskoków nie ma. Tutaj to raczej jest jednak dosyć lajtowe jeszcze i e, mnie to mm -hmm. się w całej franczyzie już tak wybiegając przyszłość podoba, e, bo e, ja o tym mówiłem przy serialu, to jest taki sygnał, że e, tutaj nie da się już niczego zmienić, nie? że jak gdyby e, w każdym momencie czasu ta przyszłość jest zaplanowana, także to jest e, coś, e, czemu nie możemy przeciwdziałać, nie że skoro Tutaj bohaterowie widzą tę scenę, która dzieje się w tej innej płaszczyźnie czasowej i to czasami właśnie przyszłej. No To znaczy, że ta przyszłość już się wydarzyła, już została zapisana i że nie ma od tego ucieczki. I przez to całe, wszystkie te filmy są dla mnie jeszcze bardziej przerażające, bo bardzo często właśnie w horrorach, gdzie mamy do czynienia z jakimś duchem czy demonem, mamy sposób na rozwiązanie problemu. Tak? Mamy proby jakichś egzorcyzmów, czy nie wiem musimy znaleźć ciało je pochować czy rozwiązać no sekret czy jej śmierci tak jest nie Musi, się, musi być jakiś finał. Tutaj tego nie ma. To jest w sumie faktycznie. czy ja to w ogóle, <grym> patrząc bardzo... pod, pod tym kątem, to jest tak, że tu nawet nie ma próby rozwiązania tej sprawy, bo w zasadzie każdy, kto się natknie na dom albo na, na kogoś, kto z domem jest związany, to zanim będzie w stanie zareagować, to w dziewięciu przypadkach na dziesięć to źle kończy. Bo, bo tak naprawdę no tutaj wszystko jest przecinane bardzo szybko. Nieco widać na przykładzie wątków policjantów, bo w zasadzie w większości tych filmów się pojawia. Wątek policjantów i przecież oni nawet jak się zaczynają orientować trochę o co chodzi i z czym mają do czynienia, to zanim zdążą zareagować i, i wezwać ichniejszego mniejszego egzorcystę, jeżeli w kulturze dalekiego wschodu w ogóle egzorcyzm funkcjonuje, bo, bo w sumie nie wiem tak, tak, tak, tak. To, to tak w zasadzie to już giną w strasznych okolicznościach tak naprawdę, nie? Ale to jest dla mnie fascynujące, bo gdyby rzeczywiście coś takiego mogło istnieć, nie? gdyby rzeczywiście e, energia, duch, demon, nieważne, tak, nieważne jak do tego podejdziemy, jakimi słowami to coś opiszemy, e, czy to będzie widoczne, czy nie, e, no to e, po pierwsze, e, dlaczego to ma działać e, tak jak właśnie taki duch z tego kina amerykańskiego, czyli właśnie chcieć czegoś konkretnego i mieć takie ludzkie potrzeby i tak dalej. E, I mieć ograniczenia, no bo właśnie. ten nie ma ograniczeń raczej coś takiego właśnie by było dużo potężniejsze i do tego, tak jak tutaj to działa, nie? że rzeczywiście coś się dzieje złego, no ale tak naprawdę wszystkie osoby, które coś więcej wiedzą, giną i to nie dlatego, że coś więcej wiedzą. To nie jest tak, że to jest sprytny duszek, tak? który tam ucisza tych, którzy mogliby wydać jego tajemnice, sekrety czy coś takiego, ujawnić jego istnienie, tylko to jest właśnie taki jakiś Nadprzyrodzony, ale mechanizm i to wszystko jest spójne w tym swoim działaniu i właśnie nieuniknione i przez to dla mnie to jest dużo bardziej przerażające, bo. I, ale też o ironię, bo ktoś mógłby pomyśleć, no dobra, no ale no to skoro wiem, że to jest jak gdyby tak nieuniknione to zło tutaj, tak, i nie da się go pokonać prawdopodobnie, no to po co to oglądać, tak? Gdzie tu to, to napięcie, jak wiem, do czego to prowadzi? Ale tutaj. To gra właśnie na tej zasadzie, że no czysto teoretycznie e, może jest jakieś wyjście. Tak my do końca nie wiemy też, bo to, to jest ta właśnie tajemnicza siła tutaj, ten, ta demoniczna istota i tutaj są podejmowane pewne próby. Wiemy też, że niektórym osobom na przykład właśnie ta postać detektywa, o której wspominaliście, e, to był ktoś, kto przetrwał dość długo, tak? zdając sobie sprawę, że coś z naszym domem, który jest głównym miejscem akcji dla większości produkcji tutaj w tej franczyzie, że coś z nim jest nie tak. I mnie fascynuje to jako to zjawisko dalej. tak? Ja chcę widzieć, jak to działa, tak? jak się rozprzestrzenia, jakie ma możliwości, jak właśnie ludzie próbują sobie z tym poradzić, na jakim etapie sobie to uświadamiają. I dla mnie to jest trochę jak takie obserwowanie właśnie nie na zasadzie, o jest bohater, ja mu kibicuję i chcę, żeby przeżył, tylko właśnie właśnie obserwuje jakieś zjawisko i tym zjawiskiem jest funkcjonowanie tej klątwy. No ja się z, tutaj pod tym podpisuję, ale też w kontekście tego napięcia to y, moim zdaniem to mimo wszystko w, na przykładzie tych czterech filmów jest naprawdę dobrze rozpisywane, y, dlatego że y, no, z jednej strony faktycznie jest tutaj pewna schematyczność, czy wkrada się pewna schematyczność, chociaż też już na przykładzie tego, jak ten pierwszy film kinowy podchodzi do samej idei jedynki i tak jak to, jak wygląda dwójka kinowa, to już widać, że na tym etapie tutaj scenarzysta i reżyser w jednej osobie próbował coś zmienić pod, pod nie tym no, kątem. Dużo zmienił, nie, to są osobne filmy. Tak tak. I, i tutaj widać, że to, to trochę inaczej funkcjonuje, trochę inaczej też i jedynka i dwójka już są mocno innymi filmami, bo jednak te VHS-owe no to tak jak my, żeśmy się śmiali, że w zasadzie to ciężko powiedzieć, chociaż śmialiśmy się prywatnie, to mogę to powiedzieć teraz, żeby słuchacze też wiedzieli, o czym mówimy. W zasadzie jedynka i dwójka ta telewizyjno-VHS-owa to jest o, o tyle specyficzny kino, że one mają po chyba 70-80 minut i w zasadzie dwójka mm -hmm. to jest film, który przez 40 minut jest powtórką z jedynki. Tak naprawdę przez pierwsze 40 no. minut to mamy chyba dodaną dosłownie Aż jedną scenę. Nie 22-23 minuty to jest powtórzenie. Oj ale potem jest jedna Mam scena dodatkowa tak, i znowu tak, fragment. Tak, tak, tak. Jest, to, jak mówi, jest jedna scena dodatkowa. No nie, czy ale to trochę tak przesadza, ja Ale dzisiaj sprawdzałem dokładnie licznik 20 chyba trzecia minuta, tam jest faktycznie jedna mała scenka dodatkowa. To jest ten film 74 minuty, no. 40 no, to minut moze, to, to by no, ale to, ale musiał to i tak Jakby jest de facto jeden film, taki, no można powiedzieć tam 100-110 minutowy podzielony na dwa i, i to jest dosyć dziwaczne tak. z tej perspektywy, a jednak już te kinowe filmy, one inaczej podchodzą do tematu. No, jeden film, jedynka to jest jeden film, dwójka to jest drugi film, który no, podchodzi na, w, w dosyć też ciekawy sposób do, do tematu, ale to, co mi się podoba właśnie w w kontekście tego napięcia. To jest, to jest to, jak w sumie zmyślnie udaje się tutaj straszyć y, y, twórcy. Bo y, jak zacząłem oglądać y, Jedynkę, y, to y, stwierdziłem na początku, że w sumie y, co tu jest tak naprawdę y, takiego, że to, to się przerodziło w taką potężną franczyzę. Y, bo przecież to wygląda jak teatr telewizji aktorsko jest naprawdę średniowo. Mamy statyczną, kompletnie statyczną kamerę, co początkowo mnie strasznie wybiło, no bo w zasadzie nikt tak nie kręci. tu W tej chwili to już nawet chyba właśnie w <śmiech> te, takich teatrach telewizji, które są kręcone, to, to już z czymś takim raczej nie mamy do czynienia, tylko, tylko nawet w tego rodzaju produkcjach ta kamera też stara się podążać za aktorami, zmieniać kąty i tak dalej, i tak dalej. A tutaj w zasadzie każda scena to jest statyczne ujęcie, nie wiem, z narożnika, z biurka, z sufitu, jakkolwiek by tego nie było. Ale im dalej, i to, to mówię dalej nie w perspektywie około 50 minuty, tylko dosłownie po paru minutach, ja nagle się zacząłem łapać na tym, że to w sumie jest naprawdę świetnie prowadzone. Że paradoksalnie na przykład ta statyczna kamera staje się bardzo szybko potężnym atutem. I, i, to, I takie proste patenty, które tutaj filmowiec stosuje, że na przykład, nie wiem, w niektórych scenach ataku demona, nie wiem, kamera się przybliża do, do postaci, albo widzimy przerażenie tylko postaci, a nie widzimy tego w pierwszej chwili, co ją spotyka. To jak ten te demon... Ty to chwaliłeś przy Hereditary. Nie? Tak, tak, tak. I tutaj to naprawdę działa wyśmienicie, to, jak ten demon w postaci czy to tego Tosio, czy Kajako się pojawia, i w jakiej formie też, że wiecie, czasem to jest tylko dźwięk, czasem to jest nie wiem, coś tam w, nam mignie w kadrze, czasem to jest nie wiem, dzwonek telefonu, czasem on wyskoczy z podbiórka, czasem widzimy atak Kajako, już taki bardziej właśnie kojarzony z memów, jak ona tam się czołga, schodach, ale to naprawdę powoduje, że my cały czas jesteśmy w napięciu, bo jak człowiek już zaczyna rozumieć, że w zasadzie tu trochę jest tak, że te demony mogą się pojawić w dowolnym momencie i w dowolnej formie, to w zasadzie nie ma ani sekundy spowolnienia, no bo my też przez tą fragmentaryczność, że w zasadzie no mamy po sześć segmentów chyba w każdym filmie, a przeciętnie film ma tam 90 minut, no to ile tutaj mamy tych sekwencji ze straszeniem, nie? gdzie w każdym segmencie mamy ich kilka i każda jest zaskakująca i na razie tak już oddaję I wam praktycznie głos. praktycznie w każdym jest jakaś eskalacja. Tak, też, tak, nie? W, tak każdym jest, to... w każdym jest ta eskalacja i, i mówię już oddając wam głos to i na razie pozostając jeszcze przy tych pierwszych filmach, to ja stwierdziłem, że kurczę, totalnie jestem w stanie zrozumieć, że ten film mógł stać się jakimś niesamowitym hitem, bo paradoksalnie przy tym w takim y, niskim budżecie, statycznej kamerze, słabym aktorstwie on naprawdę klimat robi taki, że można go kroić i ten film nadal się ogląda świetnie dzisiaj. To, to było dla mnie zadziwiające, bo, bo naprawdę mnie ten początek odrzucił. Jak zobaczyłem sobie taki po prostu teatrzyk, to mówi nie, no, no 80 minut z czymś takim, to po prostu śmiech na sali, nie? A później jedno, drugie miał knięcie, czy tam te dziwne dziwnie dźwięki, które się wydaje i po prostu włos mi się jeżył i już miałem tak samo do Mm, Ale pan, ja, ja miałem dokładnie tak samo, bo ja już dawno chciałem zaproponować te podcasty i już dawno próbowałem się przymierzać do tych dwóch pierwszych The Curse, i, i mnie odbijało też od pierwszej sceny. A teraz, e, gdy włączyłem, to ja, ja trochę poleciałem maratonem. Po serialu obejrzałem szybko pierwszą The Curse, drugą The Curse i sięgnąłem zaraz po e, gracz. I, I kurczę gdzieś ta magia to, czy ta czyta magia. Gdzieś, gdzieś to u mnie przestało działać i stwierdziłem, że nie będę tak, tak, tak nachszaniał, bo do, do trzeciego filmu pierwszy był dla mnie cały czas najlepszy, bo on naprawdę jest kurde cholernie straszny. Tylko, że to jest taki klimat, z którym ja uważam, że można przegiąć. I tutaj naprawdę zależy mocno od nie wiem, samopoczucia człowieka, bo na przykład e, już w drugiej części te, te, te, tych dwóch pierwszych VHS-owych, moim zdaniem, już tam kilka razy przegięto. I ja, gdy oglądałem ją pierwszy raz, ona mi się bardzo nie Podobała. Dzisiaj sobie przeleciałem po pasku i te sceny, które wtedy mi się nie podobały, w sumie nawet na mnie dzisiaj zrobiły wrażenie. Ale, ale właśnie pierwszy gra bardziej e, dźwiękiem, bo na przykład taka jest tak, scena, gdy jest. siedzi siedzi, to, czy tam w ogóle są dwie takie sceny, gdzie, albo nawet więcej, gdzie ja się mocno przestraszyłem, ale gdy siedzi dziewczyna w tym pokoju i wchodzi ten dźwięk, ten a, pierwszy raz, kurde, on po prostu jest, nie, nie wiemy skąd, nie ma żadnego e, żadnego pokazania twarzy, nic, tylko ona chodzi i gdzie jest ten dźwięk i ja byłem po prostu naprawdę, może nie przerażony, tak jak kiedyś, bo te filmy niestety, tak jak Uszy Masa na mnie już tak też nie podziałały, ale byłem nieźle, nieźle zestresowany, nie? przestraszony w napięciu niezłym, a potem jak jest segment, gdy dziewczyna jest w szkole i ten Toshi, który mnie akurat jakoś rzadko straszy tak naprawdę, bo on jest mocno przerysowany, on jest często pokazany, pomalowany na biało i gdzieś tam siedzący sobie, to są takie sceny, które na mnie nie działają, bardziej już kajako na mnie działa, ale mm. gdy ten Toshi biega po tej sali chemicznej chyba i tam słyszymy te stópki biegające i gdzie się łapie za stopę, jak ona stoi na stole, no to to też naprawdę bardzo mocno na mnie podziałało. W tym pierwszym filmie jest dużo naprawdę dobrych rzeczy. To, to jeszcze masz jeszcze ci, już powiedziałem, że oddam głos, ale tu jeszcze tylko wpadnę ci w słowo na sekundę, bo ta scena, spoko, spoko. ta scena w tej szkole jest moim zdaniem kapitalna, bo to jest jeszcze było też tak, że na przykład wiecie, wy już mieliście więcej do czynienia z klątwą, a ja do końca nie wiedziałem jak to działa w tym sensie na ile ta klątwa na przykład po wyjściu z domu ona będzie też funkcjonowała i ta scena jest moim zdaniem cała czy ta, cała ta sekwencja w szkole jest świetnie po prostu rozprowadzona bo mamy tam ten telefon, mamy właśnie ten klimat tej sali chemicznej, mamy te dźwięki, mamy tego Tosio które on raz działa, raz nie działa ale tutaj działa kapitalnie po prostu naprawdę wybitnie no, dobra jest no. ta scena cała w szkole zresztą to, jak ona się kończy, bo ona jest później jeszcze spuentowana w domu na schodach, no rewelacja dla mnie, naprawdę. Mm -hmm. Dobrze, ja teraz pospinam kilka wątków, które poruszyliście. Pierwsza, ja Wam powiem, że. Pierwsza kwestia, ja Wam powiem, że nie miałem problemu z odróżnieniem postaci, bo też się trochę tego obawiałem, szczerze mówiąc, ale nie miałem problemu z odróżnieniem aktorów. Dla mnie większym problemem były ich imiona albo nazwiska. Bo tutaj mam wrażenie, że no, nie wiem, ponad połowa, no, ze trzy czwarte przynajmniej, imion czy nazwisk zaczyna się od K. tak? Mamy Kane, Kajako, Kaya, Kyoko, Kobayashi, Kamio, Kitade i pewnie jeszcze kilka innych postaci, których nie pamiętam. I autentycznie głupiałem czasami słysząc jakieś imię. Tak się zastanawiałem, chwila to jest ta postać, czy ta, czasem nawet wiesz, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy to właśnie jest imię, nazwisko. Dla mnie to było trochę problematyczne jako dla widza europejskiego. Z aktorami już właśnie jakoś są tak dobrani, że mi się właśnie nie mieszali. Tak jak czasami też przyznaję się, że Muszę się zastanawiać, czy to na pewno jest ta postać. Zresztą my też przy serialu mówiliśmy o jednej bohaterce, która właśnie tam zalicza duży przeskok czasowy i właśnie jest potem starszą postacią i zmienia w swój wygląd, że tam był trochę taki problem. Tutaj akurat przy filmie tego nie było. Jerry, mówisz o statycznych ujęciach. Też pomyślmy o survival horrorach, o grach, tak o Resident Evil, o Silent Hillu i innych tytułach. No tak, i Tam... też o dobrze zrobionych font footage, nie? one też tak działają. Mhm, ale jeszcze tutaj jest właśnie ważne to, że e... Z jednej strony to statyczne ujęcie może być nienaturalne w dzisiejszych czasach, tak gdzie głupi serial, jakiś tam telenowela czy e, no coś takiego kręconego przez telewizję publiczną może mieć dynamiczną kamerę. E, tutaj mamy statyczną, ale to właśnie gra super, bo bardzo ogranicza pole widzenia. I tak tak samo tak. jak się w tamtych mhm. grach to działało, bo nagle e, gdzieś w wąskim korytarzu pojawiał się ten zombiak, czy nie było czegoś widać pod pewnym kątem, a potem kąt kamery się zmienia i nagle jesteśmy przerażeni, bo widzimy coś, co jest blisko i co jest przerażające. Tak właśnie tutaj, zresztą to też są przecież gry wywodzące się z Japonii i z Azji, no to tutaj też widać właśnie tę samą zagrywkę, tylko w filmie. I to rzeczywiście gra super, bo z jednej strony pozwala na przykład skupić kamerę na bohaterze, a niekoniecznie na tym, co ta postać widzi, czy na całej scenie. I tutaj też gra coś, co w sumie jest rzadkie i co my bardzo chwaliliśmy przy coś za mną chodzi, It Follows. Czyli, że to zło po prostu kroczy, nie? Że tak jak y, to shio mm -hmm. trochę się pojawia, tak kajako zazwyczaj podąża, nie? W kierunku jakiejś postaci i właśnie jestem takim... Y Tą, taką nadchodzącą apokalipsą, nieuniknioną i ona może jest powolna, tak? To nie jest też, nie wiem, Jason, który idzie, idzie, nic go nie powstrzyma i dodatkowo porusza się tak szybko, że wszyscy biegną, on idzie, a i tak dogania wszystkich albo nawet wyprzedza. Kajako niby jest powolna, jej ciało jest połamane. Właśnie Mando, ten dźwięk, który tu umiesz udawać, nie? o którym wspominamy, ten potworny dźwięk, też zauważmy, że to wszystko jest Takim spójnym lore. To nie są rzeczy takie zupełnie z kosmosu wzięte, bo po prostu ktoś uznał, że to jest straszne. Kajako przed śmiercią została tym nożem przecież dźgnięta tam milion razy i ma rozciętą, pękniętą tchawicę zwyczajnie. I to jest ten dźwięk, który ona niby wydaje, próbując właśnie coś powiedzieć, próbując, nie wiem, oddychać. I to jest, gdy sobie uświadomimy, że to nie jest po prostu efekt horrorowy, tylko że to wynika z jej historii, to, to jest tym bardziej przerażające. Tak samo wątek tego ich kota mega bodajże że się nie mylę i faktu że ta nie wiem dusza to się jak gdyby jakoś zespoiła z tą duszą kota czy coś i że ten właśnie demoniczny chłopiec miałczy w taki upiorny sposób no to też z jednej strony właśnie bardzo coś mocno zanurzonego w tych wierzeniach japońskich, a z drugiej strony też tak uniwersalnie genialnego i przerażającego, że to nie jest po prostu jakiś tam element dorzucony, tylko to wszystko tworzy spójną, sensowną całość. Jedno wynika z drugiego i rzeczywiście widać przemyślaną wizję w tym. tak? Może technologicznie to i trochę trąci myszką, ale to nie przeszkadza, bo to jest spójna wizja. No to, to na pewno działa. I e, tak jak e, ja się zgadzam z tym, co Ty Mando powiedziałeś, że można z tymi motywami przegrzeć. Przede wszystkim mam na myśli tutaj chociażby tego miałczącego Tosio, to i tak wydaje mi się, że mm, Udało się tego uniknąć. To jest spory sukces, też te znaczy, moim zdaniem. W pierwszym na pierwszy. pewno się tak, udało. Tak, tak, W pierwszym na pewno się udało, bo pierwszy, znaczy, w pierwszym Aha, okay. mm, jednym. Zaraz przejdę do Dobra. drugiego. Bo ja uważam, że pierwszy naprawdę ma dużo fajnych motywów. Jest scena przecież nie tylko takiego straszenia, ale tak jak chwaliliśmy serial za tą brutalną scenę z wycięciem płodu w czwartym epizodzie, tak tutaj jest scena... Ojca, który ma w worku e, jakiś płód czy dziecko i biega i uderza nim o mm -hmm. ściany, o wszystko. Ona jest. E, nie jest tak pokazana jak w serialu, no bo nie było na to pieniędzy, ale wyobraźnia działa i jest też, e, jest też mocna, przerażająca. Efekty może są takie sobie, bo na przykład ten koleś, czy, czy dziewczyna nie pamiętam, są ścianką, szczęki, tak, tak, to jest ta taki. Mm -hmm. To tak sobie wygląda, ale, ale wiesz co, ale w pierwszym to mnie i tak nie raziło. Mnie bardziej raziły e, niektóre efekty w drugim, jak te, czy, czy w późniejszych, jak tam, nie wiem, piłka zamienia się w głowę, go tosz, w głowę, Tosz i się toczy, no to takie, o, kurde, nie? Szczególnie też w tym drugim, The Curse. E, Nie wiem, czy już chcemy jeszcze kilka zdań o drugim, czy mhm. tak sobie będziemy płynnie prze, przelatywać, bo ty powiedziałeś, że to jest w zasadzie jeden film, i, i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, to jest naprawdę jeden film. Ten film. Pierwszy film, on się w ogóle przedziwacznie kończy. Bo tak jak kolejne, tak jak powiedzieliśmy, mają takie zamknięcia bardzo nieamerykańskie czy nieeuropejskie, tak ten film się ucina. On się ucina w połowie sceny. Jest w ogóle jakieś, jakieś nowe powstanie, które nie, nie, podchodzą man, do też... domu. Właśnie jest nie cięcie. Do końca, Babka bo... patrzy na okno i jest koniec. Ale, bo znaczy, to pierwszy... może to, ale to może się tak kończyć. Bez problemu, tylko że następny zaczyna się pomijając te pierwsze 23-25 minut. Może za... doprecyzujmy troszkę, dobra? Bo słuchacze mogą mnie rozumieć. Pierwszy film skupia się na losach jak gdyby trzech rodzin. E, rodzinie Saekich, czyli właśnie na Kajako jej mężu, jej synku. E, na rodzinie... E... Kobayashi'ego i właśnie to jest osobie powiązanej właśnie z Kajako i będącej też niejako przyczynkiem do całej tragedii i na rodzinie Boże, nie pamiętam teraz tego trzeciego nazwiska, ale już patrzę Mówisz o tym, o agencie nieruchomości, tak? Nie, nie, nie agent nieruchomości to jest Suzuka. Suzuki Murakami Rodzica Muraka która to rodzina wprowadziła się do tego domu. No i film kończy się tym, że agent właśnie... Tatsuya bodajże, Suzuki, znowu to, to mieszkanie jest puste, tak? to jest dom pusty i trzeba go komuś wynająć, no i właśnie agent nieruchomości prosi swoją siostrę tam o konsultację taką, bo ta siostra jest jak gdyby no, czymś na wzór tego medium byśmy mogli powiedzieć pewnie z naszego punktu widzenia, prosi ją o konsultację, no i potem informuje ją, że sprzedał dom. I tym się to kończy. I w gruncie rzeczy y, to jest sensowne zakończenie, tutaj, mam wrażenie, że. No, ale jest tak, jak sam mówisz, y, to, czy to jest takie. Ja wiem, że to jest sensowne, ale jest doklejone i jest trochę urwane. No mamy scenę, jak ona stoi przed domem i na niego patrzy. Tak, no bo o, to jest. Ale to jest scena, która ci sugeruje, że y, kajako tam cały czas tak, jest. Nie, tak, bo że tak ona, ona w ogóle widzi, że kajako jakby opętała tą, y, tą dziewczynę, która tam w tym domu mieszka. Y, Kitade Yoshimi. Tak, tak. tak. Uh -huh. tak. Tak, no i właśnie drugi film jak gdyby opowiada o tej rodzinie, znaczy yy, z jednej strony o tej rodzinie, która tam zamieszkała, teraz a z drugiej strony o e, właśnie Suzukich, czyli o tych, którzy y, wynajmowali ten dom, tak, czy sprzedali go. Mm -hmm. To jest krótka historia, bo tak jak powiedzieliśmy, te pierwsze 20 parę minut jest powtórzone. E, cały ostatni segment o kajako jest powtórzony tutaj. E, takie rzeczy już bywały w kinie, no chociażby, nie wiem, ja omawiałem e, Cicha Noc Śmierci, noc tam chyba 40 minut e, pierwszego filmu było streszczone w drugim filmie, e, no ale to i tak jest zawsze bez sensu, a szczególnie jak włączasz film 74-minutowy i nagle patrzysz, to jest to samo, zaczynasz skakać po pasku i, i, i kurde e, jesteś w jednej trzeciej filmu, a cały czas jest to samo. Potem jest, <głos> potem jest krótko, ale ja wam powiem, że dla mnie ten drugi był, był naprawdę chyba najgorszym filmem z tych wszystkich trzech. Ja nie ja jestem drugim. Tych, ale też... A... Ale też wizualnie, bo tutaj mamy już, właśnie moim zdaniem, przedobrzone te rzeczy, i to chyba najmocniej z tych wszystkich czterech filmów. Mamy tą główkę, to jego wystającą z podłogi, i to tak, <grym> sobie tak. wygląda. Mamy ten wielki nagle twarz jako, która się maluje na suficie i zaczyna tak oczkami ruszać w lewo, w prawo, i to wygląda tak sobie. Mamy te stoka jako na placu zabaw, z przed szkołą i to też tak sobie wygląda. Mamy kajako z podławki Co prawda, tak jak mówię, jak dzisiaj sobie po pasku jechałem, to w sumie nawet te sceny, oprócz tej kajako namalowanej na suficie, robiły wrażenie w miarę. Ta kajako z podławki to dla mnie to już był taki właśnie moment, że kurczę, trochę tak strasznym filmem zajechało. Otworzysz lodówkę, a tam kajako. Co prawda to też mogłoby być straszne, ale to też zależy od twojego nastawienia, nie? Bo tutaj jest ten, ro ten rodzaj straszenia, który bardzo łatwo może przekroczyć granicę, że ktoś powie to jest śmieszne, nie? Tak, tak, tak często jest w filmach, ale to może zadziałać, że się przerazisz, kajako nagle w, w, w, koleś patrzy między swoje nogi, a kajako się wysuwa z ławki, nie? I kuku. E, Ale ten obraz nie, może też mi się nie podobał, dlatego, że ogólnie w tych filmach nie podobają mi się te efekty one mnie nie straszą, gdy kajako pojawia się jako jakaś taka czarna chmura, yy, jako taka czerni. Yy, on, one się pojawiają yy, w pierwszym filmie też coś jako takiego. A to w serialu bo, czy, chyba w trzecie... nawet było też już, nie? Kiedy, kiedy widzieliśmy postać właśnie demona takiego, która jak takie śnieżenie telewizora, to o, o te takie motywy ci chodzi, tak? Mm, ale taka, ta, taki czarny mm -hmm. motyw nad tą babcią tak, chyba tak, tak, w kinowym tak, tak. filmie mm -hmm. się pojawiał taki. I yy, yy, yy, yy, i ja miałem problem z tym drugim filmem, bo ja, ja wiem, że on jest prosty. Tak jak teraz powiedziałeś, że to jest tak naprawdę historia dwóch, dwóch rodzin i on ma fajne motywy, ale on mnie już zmęczył i wydaje mi się, że gdyby obciąć ten Początek może trochę to skondensować, skleić ze sobą, chociaż to by była kolejna rodzina, nie? to by się zrobił serial powoli, tak jak, tak jak w serialu, że kolejne rodziny, które zamieszkują i, i to co ja mówiłem i się tak trochę tam wspieraliśmy, że serial równie dobrze mógłby być kolejnym filmem. Znaczy ja mam problem <śmiech> trochę z tym drugim filmem, o tyle, że ten pierwszy segment, nowy czyli kwestia tego niemego chłopca, który no jakby przeżył spotkanie z klątwą, ale właśnie no nie mówi teraz, gdzieś tam jest pod opieką rodziny, to to, co się rozgrywa tam w tym domu jest moim zdaniem super straszne i, i, i super poprowadzone. Tym bardziej, że właśnie tutaj też mamy takie proste, ale bardzo skuteczne patenty nawet operatorskie, gdzie znowu wraca nam ta statyczna kamera i na przykład, nie wiem, mamy ujęcie jak na pierwszym planie widzimy, jak giną Nestorzy rodu. W tle widzimy postać, która klęczy przed pokojem, gdzie właśnie jest ten, ten chłopak siedzący i widać też, że coś się mhm. nagle z nią dzieje I ja po prostu jak sobie przypomnę tylko te sekwencje, to mam teraz jak je opowiadam, to mam ciary na, na całym ciele, bo naprawdę to działało dla mnie niesamowicie. Jak ja to oglądałem tak w ciągu, to ten początek super mi się podobał, naprawdę. Natomiast im dalej, Ale tym gorzej. Kitadów, gdy właśnie mąż tam wchodzi do domu, nie, a jego żona już jest opętana, no to scena z patelnią, tak, to tak, jeszcze tak. cały ten dialog, no to przecież ja zbierałem szczękę z podłogi i to było właśnie, tak jak tutaj jest kilka scen takich pojechanych, które dla nas mogą być nienaturalne i przez to wręcz, nie wiem, zabawne czy denerwujące, tak ta scena z patelnią, niby prosta, ale po prostu mnie zatkało totalnie i byłem totalnie przerażony wtedy. Nie, w ogóle, naprawdę, ten, ten nowy segment pierwszy, w, czy, czy ta pierwsza część te, tego drugiego filmu, moim zdaniem jest super, natomiast im dalej, tym gorzej. Właśnie, no, wchodzą te elementy, które Ty, Mando, wszystkie wymieniłeś, czyli właśnie te, taka eskalacja kajako na, na różne sposoby I ja rozumiem, że pewnie tutaj twórca się chciał trochę pobawić, żeby właśnie nie było to tego straszenia w kółko tym samym, ale to tak średnio działa. To, to jest dużo lepiej zrobione na przykład w drugim filmie kinowym, do czego za chwilę pewnie przejdziemy i, i tam niektóre te sceny działają rewelacyjnie. Tutaj to właśnie nie wiadomo, czy, czy trochę przez efekty specjalne, czy trochę przez to, że dostajemy... Ale też, no bo zobaczcie, ja też jak zobaczyłem tę twarz zespojoną z podłogą, nie? no to też pomyślałem sobie no co za głupota, tak? Jak to wygląda w ogóle? Ale jednocześnie... No Pomyślcie od strony samego działania zła. No wyobraźcie sobie, że właśnie, nie wiem, coś takiego się gdzieś tam objawia, nie? No i tutaj bo cały to Shio jest troszkę tak wykreowany na... No, że on wizualnie się strasznie wyróżnia właśnie przez to białe ciało, o którym Mando wspominałeś, nie? Dlatego to tym bardziej jeszcze podkreśla tutaj ten kontrast i wypada dziwnie jednak w tym ujęciu, chociaż jednocześnie technicznie to nie jest zrobione jakoś tragicznie, to nałożenie nie, nie, tej nie. twarzy na podłogę. A, a i tak w pierwszej chwili tak pomyślałem sobie, Boże, jak to wygląda, tak jednocześnie, gdy potem na przykład tam postać ucieka przed tym, tak, jest właśnie tak, się nie rozumie, co się dzieje, jakim cudem, co, co to, to ma być, nie, i powoli ucieka i tam jeszcze widać, że ta klątwa jednocześnie działa w innym pokoju, e, no to jednak jako scena grozy to nam nie nadal działało, mimo tego jak gdyby kiczu technicznego. No nie, bo to może działać, to jest tak na przykład jak ta kajako z podławki, to ja osobiście się trochę nie zgodziłem z Mando, z tobą, jak prywatnie o tym rozmawialiśmy, bo na mnie ta scena zrobiła wrażenie, chociażby dlatego, że to był, nie wiem czy nie pierwszy taki solidny jumpscare w tych filmach, mhm. bo, bo to też jest na przykład godne odnotowania, że tak naprawdę tutaj patrząc z perspektywy wszystkich czterech tych filmów to tutaj w zasadzie takich klasycznych jumpskerów to jest niewiele. One... No to przy serialu już to też podkreślaliśmy. No i, i tutaj, mhm. tutaj to znowu jest jakby taki element charakterystyczny, że, że to się pojawia w niektórych momentach, ale to jest naprawdę rzadkie i tutaj na przykład ten motyw z ławką na mnie osobiście zadziałał. No, duż, najgorzej oceniam właśnie końcówkę. już Wszystko co się dzieje w tej szkole to już było dla mnie mocno, mocno średnie i, i nie działało tak dobrze, jak powinno wydaje mi się. Zresztą, bo ta eskalacja rzeczywiście jest przesadzona, ale i yy, ta scena taka yy, w deszczu, bo ta no, scena z no, szybami to na przykład. To chyba najgorzej yy, wypada ta scena w deszczu. Yy, bo scena z szybami nam nie podziałała. Ja autentycznie dopiero zobaczyłem ten scenę w deszczu. ona jest tak jakoś też technicznie dziwnie nakręcona. To jest jakiś efekt chyba też specjalny tutaj, no bo to, to tak aż nienaturalnie wygląda e, i efekt właśnie nieudany, ale to też jest w sumie fajny motyw, tak? W ogóle to, że jesteś na piętrze budynku nie? i nagle demon jak gdyby. Pełza przez okno, pełza po ścianie jakoś zewnętrznej i wpełza przez okno środka. To rzeczywiście wygląda tak sobie, ale jako idea i właśnie w całym tym kontekście tutaj tego, jak działa to zło, no to to też jest creepy, jak nie wiem co... No, na, nie no, wiem, ale... Wydaje mi się, że to, to, wiesz, to nie, nie ma co się wzajemnie tutaj przekonywać Na mnie osobiście to mnie działało Dlatego, że oglądałem to w ciągu I cała jedynka i ta pierwsza część dwójki Moim zdaniem są naprawdę kapitalne pod kątem budowania grozy I tutaj mamy pierwszą taką voltę w, trochę w klimacie I mówię, no na mnie to akurat <śmiech> nie, nie działało po prostu No dobra no to, nie wiem, chcielibyście coś jeszcze dodać do tych pierwszych filmów VHS-owych, czy przechodzimy w kierunku kinówki? Myślę, że możemy przejść, pewnie. <grym> Chyba nic. Myślałem, że One ktoś ogóle... zamiał, czy coś. Zos... <grym> One w ogóle to, że zostały nagrane w jednym roku, to też świadczy, że to w zasadzie... Nie wiem, pewnie był jeden film z niewiadomych powodów pocięty No możliwe, że pieniądze po prostu nie uznali, że le lepiej sprzedać coś dwa razy niż raz, nie? No to zawsze, zawsze Albo lepiej. Albo po prostu, tak, tak, nie wiem, tak, tak, taśma VHS-owa jakoś taniej było wydać dwa po siedemdziesiąt niż jeden godzina 10. No możliwe, możliwe. No ale dobra, no to przejdziemy do kinówek. Ja już tutaj na wstępie zaznaczę, że moim zdaniem te y, klątwy VHS-owe są bardziej tajemnicze. Jakoś tak bardziej grają tą, y, tym, że to wszystko jest takie trochę... Y, nieśliskie, no one są, one są takie weirdowe płynne, bardziej, nie wiem, weirdowe taki... są bardziej mm -hmm. takie, po prostu mm -hmm. niedookreślone i one wydaje mi się, że mimo wszystko mają mniej takiej klasycznej fabuły, bo już w tych kinówkach widać wyraźnie i w jednej i w drugiej oś fabularną, wokół którego cały ten film jest zbudowany. Wydaje mi się, że te, te osie są dużo głębiej schowane w tych VHS-owych filmach. I postacie też są inaczej nakreślone. Jednak tak bardziej osadzone w rzeczywistości, a w VHS-ówkach to jednak są znaczy, no to są jakieś tam właśnie rodziny, tak? jakieś tam grupy ludzi. No ale właśnie, dobra, dla filmu kinowego z roku 2002, punktem wyjścia jest ponownie to samo. Tak? Tutaj to się nie zmienia, czyli morderstwo dokonane przez Takeo Saekiego na jego żonie Kajako i synu Toshio. Ale obserwujemy to wszystko ponownie w formie, znaczy wszystko to, jak ta, to wydarzenie wpływa na czas i przestrzeń i ludzi, którzy potem mają kontakt z tym domem, do którego znaczy w którym doszło do tej zbrodni, to, to obserwujemy w formie znowu niechronologicznych segmentów. I tutaj film zaczyna się od wizyty pracownicy socjalnej Riki. W domu pani Sachi Tokunagi, której rodzina właśnie padła ofiarą tytułowej klątwy i obserwujemy losy rodziny Tokunagi, losy naszej pracownicy socjalnej i równolegle też sprawę którą prowadzi policja właśnie w związku z morderstwami, zaginięciami. I tutaj dwaj funkcjonariusze kontaktują się z emerytowanym policjantem, który kiedyś badał sprawę morderstwa w tym domu i te wszystkie wątki oczywiście też się zazębiają i tworzą nam jedną spójną historię. Więc tak, mamy pewne zmiany względem tych VHS-ówek, co dla mnie było w sumie takim też pozytywnym zaskoczeniem, że to nie jest po prostu to samo. Bardzo w zepszej... dużo zmian mi się wydaje. Dla mnie to jest zupełnie inny film niż pierwsza klątwa VHS-owa. Znaczy no z jednej strony tak, ale chodzi o to, że wiesz, masz schemat ten sam, tak? czyli doszło do tej zbrodni, narodziła się klątwa, masz rodzinę, która tam mieszka, masz policję, która bada sprawę związaną z tą klątwą, więc pewne elementy są spójne, nie? Ale właśnie ja się spodziewałem, znaczy spodziewałem, no tak wiecie, no remake. Myślałem, że to będzie e, jedynka tylko w lepszej jakości, nie? Nie, nie, no to inaczej zupełnie. No, no też ja się tego w sobie trochę obawiałem przez to, że oglądałem w ciągu, ale to jest, jak, dla mnie to jest zupełnie inny film, bo to co ty mówisz, to jest schemat ogólnie klątw, że mamy jakąś rodzinę, która mieszkała, mamy kolejne rodziny, które i kolejne i tylko mogą się tym bawić i bardziej komplikować. Także ja naprawdę, jak, ja jak usiadłem do tego filmu, to od początku w ogóle nie miałem poczucia, jakbym oglądał remake, tylko coś zrobione na podobnym schemacie. Mm -hmm. Znaczy te, ten sam pomysł, ale właśnie nowy film. Mm -hmm. No i to jest fajna rzecz, akurat, bo ja się też obawiałem bardzo mocno, że patrząc na to, że to jest ten sam reżyser, ten sam scenarzysta, no jedna osoba zresztą, no to po prostu tak jakoś podświadomie założyłem, że po prostu dostał większy budżet i zrobi ten sam film, tylko właśnie no. lepiej, nie? no bo tak no czasami tak to bywało w historii i no to akurat było pozytywne zaskoczenie dla mnie. Przy czym ja Wam powiem, że chyba z tych wszystkich czterech filmów to ja oceniam tę pierwszą kinówkę najgorzej, najsłabiej. Najmniej mi się ten film podobał. I, I to nie jest tak, że to jest zły film, bo tutaj też wiele rzeczy działa, ale jakoś nie wiem, najmniej do mnie przemawiała cała ta historia ci bohaterowie tak się pojawiali i znikali i, i tak się jakoś nie byłem w stanie zaangażować do końca, przy czym to co działa to nadal te sceny grozy które chwaliliśmy w jedynce i to jak właśnie tutaj to jest wykorzystywane nie wiem, zabawa dźwiękiem funkcjonowanie tych demonów, czy, czy to czy, Kajako, czy czy Toshio, to to, to działało nadal. To, to po prostu myślę, że tutaj to było po prostu szlifowane trochę, czy doszlifowane trochę. Mieliśmy nowych patentów znowu w tym filmie i, i okej, okay, ale no, dla mnie to chyba jest najgorszy. Nie, nie słaby, ale najgorszy z tej czwórki tych filmów. Dla mnie najgorszy może nie, bo o tej dwójce mówię o VHS-owej, że mi się nie podobała, chociaż jak teraz sobie tak pogadaliśmy, to w sumie nie wiem, ale... Hmm. też mi się nie podobał. Znaczy, te, też tak, te, może nie, też mi się nie podobał, ale na pewno w tym przypadku druga część dużo, dużo lepsza. Te patenty horrorowe działają, ale już widać, że wiesz, że już tego jest więcej wszystkiego. Już gdzie tam okno, to mignie kajako. Już ten Toshi tutaj tu wyjrzy za zasłony, tu z załóżka. To są, to są fajne patenty, to nadal straszy, ale już jest tego dużo więcej. Sama kajako pokazana w całości wielokrotnie tego dźwięku chyba też od tego filmu jest dużo więcej, bo wydaje mi się, że w tych wcześniejszych chyba nie było tyle, ale tutaj na mojej pamięci nie można polegać, bo ja naprawdę ten film przed chwilą sobie odświeżałem po pasku na szybko, a już mam problemy ze złożeniem tego. No i ta historia też jest bardziej Poszarpana. Tak jak w, tych, w tym przynajmniej pierwszym VHS-owym to faktycznie nie było problemu. Tam, tam nie było... No, no, no, jakoś tam się odnajdywałem w tym filmie. tak, Tutaj mamy te przeskoki czasowe i, i taki trochę większy chaos. Trochę, trochę bardziej trzeba poukładać sobie ten film potem. Zresztą no tutaj hmm. że to, to jak wypada ten film w zestawieniu z tymi VHS-owymi to ja wam powiem, że na mnie chyba największe wrażenie zrobiła paradoksalnie scena, która jest najbardziej w klimacie właśnie tych pierwszych filmów, czyli sekwencja z tym pierwszym małżeństwem, kiedy mamy scenę, gdzie mąż wchodzi na górę, widzi żonę leżącą na łóżku i w zasadzie jest dosyć długa, taka bardzo spokojna, też statyczna na, na statycznym ujęciu budowana scena w pokoju takim jakimś dziwnie nie, niedoświetlonym mhm. i ona jest y, kapitalna ale właśnie to co Ty mam do mhm. mówić te pozostałe rzeczy właśnie tego wszystkiego jest więcej i są takie Powiedziałbym, że takie trochę z naszego punktu widzenia, swojskie klimaty straszenia, czyli kajako albo to wyskoczy spod kocyka, właśnie, czy, czy, czy gdzieś tam nam mignie w kadrze jakieś tego rodzaju patenty. To tak, pod tych pierwszych filmów, to takie tanie mi się wydawało. Hmm. Ja, czy ja Wam powiem, że z jednej strony. Hmm. Znaczy nie myślałem o tym, który z tych filmów oceniam najgorzej. I możliwe, że to też byłby ten w mojej, u mnie, ale to nie jest tak, że mi się nie podobał, bo tutaj ta, ta scena przy łóżku, tak, o której powiedziałeś, no dla mnie jest genialna. Tam, jest. Ta, ta scena w tych korytarzach, gdzie tam mamy tę toaletę, potem tę taką Tą z kamerą przemysłową? Te, te, tak, te, te, tak, te, tak, te, to mówić, tak. To też jest super scena. To tam cała sekwencja też mi się podobała. Wątek tego policjanta, który kiedyś miał z tym wszystkim kontakt i tak właśnie jakoś udało mu się do tej pory przeżyć, to też było dla mnie bardzo ciekawe zagranie, to jak on się angażuje i czym to się kończy i to, co on potem planuje zrobić, to wszystko też mi się podobało. Mnie jedynie trochę wątek tych naszych dziewczyn, uczennic, no, to wiem, to, czy to mi się trochę mniej e, gryzło, to znaczy e, ogólnie mam tutaj problem e, z całym tym wątkiem Izumi, tak? która ma to poczucie winy e, i też tę, taką paranoję tutaj. Z jednej strony to jest jakoś tam prawdopodobne, nie, no bo po takich przejściach to diabli wiedzą, co by się z człowiekiem stało, ale jakoś tak, właśnie przez ten też, przez te zaburzenia chronologii trochę ciężko mi się było wczuć tutaj, tak, i załapać w ogóle co, gdzie, jak, dlaczego, chociaż nie wiem, ta wycieczka po mieście, czy samo to odkrycie na przykład, nie, że Izum jest w tym pomieszczeniu całkowicie zaklejo z zaklejonymi szybami, no to, to, to też miało klimat, nie, tutaj, to nie jest tak właśnie, że mi się to nie Ale podobało. Wiesz co? Ale te uczennice, takie zombie, które się pojawiają i zaczynają iść i ona się brykaduje mhm. i widzimy przez szybę, jak one idą, mi się to najmniej podobało, w ogóle ten ten, ten film mi się podobał po, po. Po, początek. M może same pierwsze sceny jeszcze nie, ale właśnie od tego momentu, jak e, ta żona jest, to, to te sceny, o których mówił Jerry, to jest super. Potem jak przychodzi siostra, chyba męża e, i na nią to przechodzi i ona e, jedzie tą windą i ten Toshi na każdym piętrze stoi przy windzie i kilka motywów jest tam też bardzo fajnych. Ona mm -hmm. się chyba budzi w nocy i Toshi siedzi jej na brzuchu, a, a ta kajako tak nachyla się nad jej głową. Mhm. Co prawda to już, jest, to już jest bardziej ten, tak jak powiedziałeś, ten taki dla nas bardziej swojski sposób straszenia, ale to mi się wszystko podobało. Potem te kamery wchodzą, ten monitoring i potem jak przechodzimy właśnie policjant, córka, ja już się zacząłem wtedy gubić. Musieliście mi trochę pomóc w naprostowaniu tego. I ten wątek uczennic mi się najmniej podobał i potem, gdy znów mamy przeskok czasowy i wracamy znów do tej e, pani pracownicy socjalnej, tylko ja nie nie wiem, ile tam lat minęło. I. Ja, ci, mi się wydaje, że, że tutaj po prostu trochę pokpił sprawę, jednak scenarzysta, bo przede wszystkim ten wątek uczennic, on moim zdaniem totalnie nie wybrzmiewa. Tu, tu chyba miało być zagranie, po prostu, które mm -hmm. miało nas niejako zaszokować, że mamy powrót córki detektywa właśnie po latach, a tutaj przez ten przeskok czasowy moim zdaniem to nawet trochę nie ma sensu, no bo tutaj patrząc jakby po, po chronologii jakby to tak zacząć ustawiać, no to ja rozumiem, że założenie by było takie, że córka chciała odwiedzić z koleżankami miejsce morderstwa, gdzie ojciec prowadził śledztwo, tylko to tak mi się troszeczkę nie klei, no bo w zasadzie jakby tutaj jeszcze na etapie tego filmu ten dom niespecjalnie funkcjonuje jako, jako coś, co jest, nie wiem, jakąś legendą miejską, więc w zasadzie dlaczego te, te dziewczyny się tam znalazły w tym domu, mimo, że to jest teoretycznie zatizowane już przecież w scenie na koniec dwójki, bo tam w, w, to o tym nie powiedzieliśmy, a tam w zasadzie słychać właśnie jakieś dziewczyny w tym domu, więc nie wiem, czy to już był taki zamysł mhm. właśnie, żeby gdzieś tam to powróciło, ale wydaje mi się, że to, to zostało po prostu źle podpięte pod tego detektywa. Ja bym wolał żeby to był na przykład zupełnie osobny wątek żeby oni nam pokazali jakąś scenę właśnie, gdzie nie wiem, gdzie tak jak było chociażby w serialu, że po prostu dzieciaki w szkole mówią, ej jest nawiedzony dom, nie pójdziesz do nawiedzonego domu, bo, bo coś tam nie" I, i żeby to był zupełnie osobny wątek że, że jedna ucieka i ma wyrzuty sumienia i tak dalej, a tutaj po prostu mówię chciano zagrać tą kartą osobistą tym ojcem i, i po prostu to, to nie działa. To, to moim zdaniem coś, coś tutaj po prostu przekonało. Ale bo to na papierze to jest fajna rzecz bardzo, tak, no na że papierze, mamy tak, właśnie tę równoległość nie? wydarzeń. Ale rzeczywiście to nie jest do końca jasne i y, bardziej zaskaku zaskakuje w znaczeniu, nie, że jest zaskoczeniem, tylko że układa się, tak? W, w taką spójną historię już pod koniec sensu, że gdy już wiemy dokładnie, co gdzie, jak i kiedy, no to wtedy dopiero jak gdyby y, rozumiemy. Wszystko i dlatego, a w międzyczasie to jest raczej takie trochę mylące, tak? I w ogóle ten wątek też uczennic, e, on trochę odstaje klimatem, atmosferą, nie? No bo e, jednak te wszystkie pozostałe historie e, są bardziej zespojone z tym domem, e, ze śledztwem, e, z e, Saekimi, a tutaj ten wątek cały Izumi jest troszkę tak, jak gdyby z boku. Ale wiesz, co, to by mogło jeszcze... działać, nie? tylko to samo to, że to odstaje, to moim zdaniem to nie jest problem, bo to by mogło działać i fajnie by mogło pokazywać, że. Nie ale wiem, ale odstaje i fabularnie, i formalnie, tak, nie? Tak, bo tak, tam tak, też to tak. zupełnie inaczej jest wprowadzone. Ale wiesz, ale to. I, tylko i mówię też to, atmosfera jest. No tak, tylko że to mhm. mogłoby nadal działać właśnie i być takim y, pokazaniem, że ta klątwa właśnie działa trochę inaczej, czy funkcjonuje trochę inaczej, ale mówię, no ewidentnie tutaj sobie jeszcze. Scenarzysta nie poradził z, właśnie z tym innym podejściem do klątwy. To, to w, dru, w, dru, w drugiej kinówce już to wypada zdecydowanie lepiej. Mm -hmm. I też może budżetu trochę brakło, nie? No bo te, te zombie rzeczywiście wyglądają. Znaczy zombie to nie są zombie, bo to też niby są. No nie wiem, tam, duchy, ja wiem, duchy, że nie demony. są zombie, ale tak się kojarzą. Nie? No właśnie, I, idą... ale to jest problematyczne, nie? bo gdybyś nie wiem, gdybyś nie widział tutaj zombiaków, tylko w jakiś sposób to by zostało ukazane inaczej o to może też by inaczej zagrało e, dobra. no to że I też... one się wiesz tak snują i że muszą przejść przez drzwi nie mogą przez nie jakoś przepłynąć pojawić się nagle bo one idą idą mhm. ona brykaduje te drzwi a one tam w te drzwi tak powoli tymi rękoma pukają to dlatego powiedziałem zombie bo po prostu skojarzenie ale nie? nie ja rozumiem bo ja dokładnie tak samo to odebrałem tylko że to właśnie nie są zombie dlatego to jest problematyczne nie? I jeszcze też ten wątek Riki, czyli tej naszej pracownicy socjalnej, on też właśnie powraca, tak jak powiedzieliście, i e, tutaj też e, tam się pojawia na przykład ten e, starszy mężczyzna, nie? Który robi te dziwne miny, patrząc na pośladki Riki. E. Ale to jest fajne. Nie, to mi się, On nie patrzy na pośladki. On widzi cały czas toż jego koło niej. I to takie było straszne. To akurat nam nie podziałało, jak on tam zakrywa twarz i robi buł do kogoś i nie wiemy do kogo. A to on już e, wtedy tzn. widział toż... się go. A ja właśnie tak spojrzałem w ogóle, co się dzieje, nie? Tak w sensie czemu my to widzimy? Czemu on... Jest, bo on się tak uśmiecha i robi, takie, znaczy on robi takie dziwne miny, ale tak jakby nie wiem, buziaka w czy coś. Ja myślę, że to jest napalony starszy pan nie, nie, nie, w tym momencie. Nie, nie, nie. Ale to, to, nie, to właśnie, później, nie? Na mnie właśnie to podziałało. To podziałało, że, o, on, że on do dziecka cały czas coś ten, bo widzi dziecko, stary jakiś dziadek, już taki schorowany i, i, i ten. Z kolei inne rzeczy niekoniecznie na mnie podziałały. Bo ale to mi wyjaśnia ten, w sumie sekwencję dalszą. Pod stołem w jadalni, który sobie stuka paluszkami w kolanka, to, to, to, to jakoś na mnie w ogóle nie podziałało A włosy się na was działali, Bo to jest w sumie scena, do której teraz wrócono w tym nowym amerykańskim filmie. Włosy, ale chodzi ci ale o te, w, do kryśnicę, włosów, tak? włosów, to powody tak, To to, to, to było włosy. fajne. To było fajne, chociaż do włosów ja chcę ja powiedzieć zdziwiony nie, przy dwójce, bo to no sekwencja tak, tak, tak. tam z włosami to jest nie wiem czy nie jedna z moich ulubionych mhm. w ogóle w tych czterech filmach. No w dwójce jest w ogóle dużo więcej włosów. Ja byłem zaskoczony, bo, bo, bo ja nie, nie pamiętałem tej sceny, a wiedziałem, że jest w kinówce, chociaż nie widziałem tej nowej kinówki, ale ona na trailerze była i nawet na tej graficzce zapowiadającej trailer. Także się bardzo zdziwiłem, że to, już, że, że to jest motyw już zaczerpnięty z, z, tak, z tak dawna. I jeszcze były czarne koty, to też mi się w sumie podobało w miarę. No dobra, no to tutaj mamy trochę chłodniejsze wyrażenia I co, przechodzimy do sequela? Przechodzimy do drugiej części. Najlepszego filmu chyba z tego. Znaczy ciężko powiedzieć, czy najlepszego, ale no na pewno lepszego od tak, pierwszej nie, części. I to jest film, który mi trochę przywrócił od razu wiarę w klątwy, bo po tej... Mi też, bo ja miałem Duży kryzys po tej pierwszej, czy w ogóle się w to bawić i jechać dalej, bo wiedziałem, że przed nami następne cztery filmy, które pewnie nie będą dobre i, i ja już miałem po tej pierwszej kryzys i ten drugi mi trochę przewrócił, chociaż też będę tam miał mikrozgrzyty. No a, a ja tutaj z kolei miałem tak, że oglądałem segmentami, czyli VHS-ówki bezpośrednio w zasadzie po serialu obejrzałem i te dwa filmy dosłownie no, teraz na dniach I, i mówię tak, po tym pierwszym to tak średnio a dwójka moim zdaniem jest super sequelem, bo on się sprawdza na, na kilku poziomach tak naprawdę, bo naprawdę straszy w nowy sposób, naprawdę rozwija historię, a do tego dla mnie było dużym zaskoczeniem, że to jest tak naprawdę już trochę taki meta-horror, gdzie w zasadzie ten nawiedzony dom, właśnie to, co wspomniałem, że tego może trochę zabrakło w jedynce, czy, czy zostało to w nazbyt wielkim niedopowiedzeniu, a tutaj akcja się kręci wokół tego, że w zasadzie no, ofiarami klątwy padają. Filmowcy, którzy kręcili dokument o nawiedzonym domu, właśnie tym, do którego przyklejona jest klątwa. No właśnie, dajmy Szymasowi, bo my zaraz wejdziemy, nie, nie A, dopuścimy go tak, do słowa tradycyjnie. Jasne, niech on jasne. powie dwa zdania o filmie, niech on powie <grym> dwa No zdania ale to czego już zaczął, tak? Sequel jest kontynuacją jedynki, to znaczy w świecie Sequela istnieją. Wydarzyły się wszystkie wydarzenia z pierwszej kinówki i istnieje ten dom, ten tokijski dom, w którym właśnie no, zmagła kajako. I w tym domu kręcony jest film dokumentalny i okazuje się, że każdy, kto pojawił się na miejscu, dalej jest naznaczany klątwą. Także ta klątwa zatacza coraz szersze kręgi. No i tutaj e, między innymi dotyka tej ekipy filmowców. No i w sumie tyle wystarczy, no bo to jest... No, wystarczy. E, co istotne, to już w ogóle nie jest remake drugiej części VHS-owej, bo tak jak przy pierwszej mhm. jeszcze mogliśmy mieć jakieś tam z, y, własne zdanie, tak tutaj nie, to jest całkowicie inny film. I mówisz, że to jest sequel... Nie wiem, może gdzieś tam w filmie padają te informacje, co się wydarzyło w jedynce, nie pamiętam, ale to jest też samodzielny film, to można mm -hmm, tak, tak, dobrze tak, oglądać w oderwaniu. Jest też ta segmentowość, jest wszystko ze sobą połączone fajnie i też jest bardzo mocno zaburzona chronologia, czyli cały czas ten sam schemat, ale tu się jeszcze pobawili w poszczególnych segmentach, w takie nie tyle zaburzanie chronologii, co tego wcześniej nie było, takie... Mm, każdy segment to jest, może nie, może nie każdy, na pewno pierwszy, i później jeszcze, jeszcze tam później też. Bawią się z. Tak, Nie wiem jak to ugryźć, jak to nazwać. W jednym segmencie jest całkowicie zaburzona chronologia czasowa, ale w tym pierwszym jest coś takiego, że bohaterzy widzą już wydarzenia, które dopiero będą. Kolejny bohater widzi inne wydarzenia, które dopiero będą. Słyszą jakieś pukanie, które dopiero potem będzie miało sens i to się wszystko, to, to dostajemy takie elementy jakby rozrzucanej układanki, że jakby ktoś zabrał jeden element i włożył w pierwszą scenę, tylko na przestrzeni jednego segmentu, nie? Jakby mm -hmm. ktoś zabrał element z innej sceny i włożył w drugą scenę, a na końcu dał nam całą układankę. Ułożył i pokazał, o co w tym chodziło. To jest też bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. Przy czym... Yy, yy, może, znaczy, mogę, uważam, że trochę zbyt, ale tylko dokończę, zbyt łopatologicznie niektóre rzeczy, czyli w momencie, gdy już dostajemy całą układankę, to mamy takie mikroretrospekcje, czyli w tej całej układance na przykład przewraca nam się kubek, to my mamy takie przypomnienie, i tą scenę, kiedy się przewrócił kubek w, na początku tego segmentu, kiedy usłyszeliśmy coś na początku Pukanie, tego segmentu. Tak, tak. Także to, no to jest takie może niepotrzebne, jak dla mnie. Znaczy jedna sekwencja jest tak wytłumaczona, ale z drugiej strony... Yy... To też ma swój urok, że właśnie po pierwsze znowu pokazuje, urok że w kontekście wszystko, tej sekwencji to brzmi tak źle, ale, ale kontynuuj. Ale, bo to się znowu okazuje, że te puzzle wskakują na właściwe miejsca i że żyjemy w tym takim zamkniętym kręgu czasowym tutaj, tak, że to wszystko już się wydarzyło zanim się wydarzyło. I to jest ciutkę łopatologiczne, ale też nie nie przykład... Ale może też, może się zgadzam, bo może ja bym nawet nie załapał tego kubka, mógłbym na to nie zwrócić uwagi, że w bo tej tam jest ostatecznej upadance tak kubek to się przewrócił. Ja ci no. powiem, że gdyby nie ta scena, to ja też nie wiem, czy bym w ogóle, no bo nie, no nie mógłbyś tego wymyślić, no bo skąd byś wiedział, że to jest... Nie, ja, ja bym chyba na to to znaczy, nie, nie, nie mówię, że załapałbym na samym początku, ale może bym nie załapał już w momencie końcow, końcowej sceny, gdy już jest cała układanka i nagle e, przewraca ktoś kubek. Ja bym mógł na to nie zwrócić uwagi, bo tam dużo rzeczy było faktycznie na ekranie. A w tym momencie to taki poczułem, no faktycznie, to może jest łopatologiczne, ale też poczułem niepokój, bo sobie pomyślałem, nagle wróciła do mnie ta scena, nie? Gdy I to przewrócił się kubek. E, jest tam i ten moment, że kiedy siedziała e... sama w domu. Y y ale to jest też taki moment, że to nie jest tak, że film ci coś tłumaczy na zasadzie, słuchaj, bo nie, nie zrozumiałeś czy coś takiego, to nie jest takie też tłumaczenie na zasadzie, patrz tutaj, to prowadzi do tego i tak dalej, tylko film jak gdyby zwraca ci uwagę na te elementy poszczególne i w gruncie rzecz jak nie uważnie oglądałeś, to nadal możesz nie skumać do końca, mam wrażenie, a znowu jeżeli oglądałeś, to masz taki efekt wow, tak? że rzeczywiście, ci, że ty do tego dochodzisz też trochę, nie jeszcze zanim scena się skończy. Ale powiem wam, że ten drugi film ma w ogóle masę fantastycznych segmentów, ale ten pierwszy, znaczy to nie jest pierwszy, bo zupełnie pierwsza scena to jest scena wypadku, ale ten pierwszy segment dla mnie był mega straszny. Kurde, jak sobie to, to układam w głowie, że oni słyszą pukanie w narożnym pokoju, pukanie za ściany, gdzie nie ma kto pukać, a potem jak już wiem, co to tak naprawdę pukało i co oni słyszeli, jak, nie wiem, jedna osoba wchodzi i widzi, że jej przyjaciel jest już w domu, ale ale za chwilę on znika. A my widzimy, że on był w nienaturalnej pozycji. Potem jak wchodzi ten bohater i widzi ją leżącą na ziemi, nie? a za chwilę ona znika. On jest, kurde, to jest naprawdę fantastyczny segment. On tak działał. Dla mnie był naprawdę mega straszny ten no segment. No ja się zgadzam. On hmm. jest wybitny. nie, to ja, ja dlatego chciałem do niego wrócić, bo to jest po prostu pokazanie... Trochę innego straszenia, właśnie, bo przecież tutaj teoretycznie nie pojawiają się te motywy, które tak chwaliliśmy na przykład w jedynce, bo nie ma Tosio, nie ma tych dźwięków, tych, takich, które kojarzymy straszne, nie ma miauczenia. W telefonie, raz, gaz raz. Jest, jest, jest, no, raz w telefonie. Ale to jest tylko tak, tak naprawdę użyte trochę wiesz, tak mikrosko w mikroskopijny sposób, a kajako kiedy się w końcu pojawia. Pojawia się też w zaskakujący sposób. że który... świetnie wygląda, nie? Ale w ogóle, jak świetnie wygląda tak, na suficie. Tak, tak, po prostu to. No, tu widać, że. <śmiech> nie, nie. To, to nie jest rysuneczek na suficie obracający oczami, tylko kurde, te włosy się pojawiają. Nie, no tu wygląda świetnie, nie? I, w ogóle... I, I ten cały sufit oklejony włosami i ta twarz. Ja, no, ja Wam super, powiem, to że ten film jest. dla mnie. To, to jest chyba najlepszy film z tych czterech, bo y, ja naprawdę bardzo polubiłem jedynkę, ale. Ten moim zdaniem jest świetnym filmem, trochę inaczej strasząc i trochę inaczej operując, bo tu jest fajne to, że są bardzo dobre te segmenty i jest dużo strasznych i naprawdę pomysłowych scen, bo tutaj naprawdę widać, że twórca się pobawił, bo przecież mamy... Ten motyw tego miejsca, gdzie kajako siedziała i, i jak to jest wykorzystywane mhm. później, czego wcześniej nie było. Mamy mhm. włosy. To, co Mando, ty powiedziałeś, że w drugiej kinówce wrócą włosy. Mamy ekran bo ekran był na przykład też w pierwszej części, gdy mm -hmm, tak, e, tak. policjant oglądał e, e, nagranie z monitoringu i właśnie wtedy tam się ten czarny dym pojawiał, który tego ochroniarza otoczył i to było takie słabe. Ale Tanie. tutaj znaczy, to było takie, super nie do końca to jest się zrobione. Podobało. A tu jest ekran, jak ten dźwiękowiec najpierw usłyszał coś, my nie wiemy co, znaczy mm -hmm. wiemy, no ale nie słyszeliśmy tego e, i, i zareagował na to, a później ja to sprawdzę w montażu i w tej montażowni zasnął i widzimy, jak to jest super na tym ekranie, mm -hmm, nie? Tak, tak, jak tak. słyszymy ten dźwięk, potem widzimy jak wygląda jedna z bohaterek, potem widzimy jego, ale nie tak dokładnie, tylko wiemy, że tam na pewno stoi, bo to, to on jest tak mo, mocno w mroku, a potem właśnie ta, ta, ta ciemność, która za chwilę wyjdzie z ekranu, to, to, to, to, to ten motyw technologiczny, czyli tego tej klątwy w, w ekranie, to, to coś, co też jest mhm. u Azjatów dość często spotykane. Tu chyba jest najlepiej zrobiony z tych filmów. A, a do tego jeszcze ten, ten film ma, mówię, mnóstwo takich świetnych patentów na, na różnym poziomie, bo na przykład, wiecie, te włosy, które są obśmiewane już w tej chwili e, do szczętu, no bo to, to wydaje się zgrany motyw, że, że te czarne włosy u tych japońskich demonów, ale tutaj na przykład jak to jest świetnie ogrywane, jak mamy sekwencję w tej charakteryzatorni, gdzie te peruki są przygotowywane z na perukami, przykład. nie? nie? Tak, Gdy te peruki peru są na tyły. Tak, tak, są nie, nie, no to po prostu... Te wszystkie peruki są tyłem, i tak, czekasz, tak, co się no wydarzy. Dokładnie. Nie? To jest tak rewelacyjna scena, <laughs> też. I ona podchodzi, zaczyna czesać, kamera jest na górze, zjeżdża na dół i czekasz, co to będzie. Nie, okurczenie to nic, nic nie ma, jest zwykłe, ale i tak jesteś w, w napięciu, nie? Potem kamera zjeżdża na bok i jedna peruka ma nagle dłuższe włosy. I też, o kurde, nie? A potem ta peruka pełzająca podywanie, teoretycznie mega głupi motyw, nie? Ale też działa. No a, a do tego tutaj, moim zdaniem, ta warstwa meta. Też jest kapitalnie zrobiona, bo zobaczcie, że tutaj nie tylko to działa na zasadzie takiej, że, że to zaczyna funkcjonować jako miejska legenda w świecie przedstawionym, nie tylko mamy główną postać królową horroru, taką jakąś gwiazdę, nie wiem, horrorów z klasy B na przykład, co też jest zawsze fajnym motywem w horrorach ale też mamy przecież te sekwencje kiedy oni kręcą horror czyli mamy film w filmie i to też jest świetnie wykorzystywane bo przecież tutaj w paru momentach ja się autentycznie dałem nabrać że to nie jest plan filmowy tylko że to jest po prostu jedna z tych sekwencji które nasze postaci w klątwach no już nas klątwy te trzy zdążyły przyzwyczaić do tego że no tak to działa nie? że nagle się bohater znajduje w czyjejś wizji na przykład albo, albo widzi coś co będzie miało miejsce później i tutaj się świetnie z tym pobawić że w paru momentach my jesteśmy przekonani i, i, i pewni po prostu, że doświadczamy czegoś, co na przykład będzie miało reperkusję później i tak będzie, ale zupełnie nie tak, jakbyśmy się tego spodziewali, co, co naprawdę było świetnym motywem. Mm -hmm. A I też mi sensie... się podobało, już szymas, już szymas. Też tak. mi się podobało schodzenie ze schodów, bo to było chyba w trzech filmach, chyba w drugim nie tak, było. Tak, o tylko, tutaj nie? też to było świetnie. Schodzenie ze schodów takiego dziwacznego. Mm -hmm. A tutaj też jest fajne, bo jest, znaczy, mi się bardzo podobało schodzenie w pierwszym filmie, bo, bo to chyba, bo to był pierwszy raz. Może dlatego, może jakbym teraz wrócił, może by nie było aż takie, ale pamiętam, że to było super, zrobiło wrażenie. Schodzenie w pierwszej kinówce też bo już, wiesz, już mieli kasę, jak to y, zrobić fajnie. Tutaj mamy dwa takie momenty, jak kajako się pojawia. Raz właśnie w tej charakteryzatorni, jak się tak wygina, ale to schodzenie ze schodów też jest fajne, bo to jest w tym segmencie, który jest y, podany tak dziwacznie, czyli bohaterka przeskakuje po... Y, nie umiem tego wyjaśnić. Raz jest w domu, raz jest poza mhm, domem. Tak, I tak, tak jakby budzi się, mdleje poza domem, budzi się w domu i tak dalej. I to schodzenie jest, nie jest pokazane w jednym ciągu, tak jak do tej pory. Czyli najpierw w ogóle inna bohaterka widzi ją w domu... I kajako nagle wygląda za poręczy, nie? A potem, potem mamy segmenty, gdzie ona taka ta, ta jest coraz bliżej jej. No i to też jest sfinalizowane. Nie? Gdy inna bohaterka ją widzi, i kajako nagle jest już przy niej. Nie? To też jest fajnie zrobione. Zupełnie inaczej niż w tych dwóch wcześniejszych filmach. Hmm. I, I szymas, szymas, mów. Ja bym tutaj też chciał mocno podkreślić, jak bardzo rozbudowano właśnie kwestię straszenia, bo mamy lustra, mamy zacienione przestrzenie, gdzie coś się pojawia, mamy to właśnie współistnienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Są jumpscares, takie bardziej klasyczne, ale dobrze zrobione, działające i nie ma ich za wiele, więc absolutnie nie przeszkadzają, tylko robią to, co powinny. A jeszcze przyjrzę wpad mamy Matrin, to... podniesie tylko w słowo a propos tego, co ty mówisz? Ktoś powiedział. Nie, nie i że, <śpiewanie> że, y, y, zrobiono upgrade, bo wywalono też y, te takie bardziej konwencjonalne straszenie, które było w pierwszej kinówce. Mhm. Mm E, mamy zakrzywienie przestrzeni tutaj, mamy taki świat, e, iluzję, mamy włosy z sufitu, mamy sufit z włosów, e, mamy też e, taką naprawdę upiorną kwestię związaną z ciążą, z porodem e, i jeszcze, e, no bo w Japonii te mieszkania są właśnie tak budowane, a nie inaczej tam rzeczywiście przestrzeni jest niewiele, ja to z moimi książkami to nie wiem, e, jakbym sobie tam poradził, nie poradziłbym sobie, bym musiał od razu pod most chyba się udać i mamy ten e, też Motyw łóżko stołu, nie? Czyli stołu to, też się śpi. Jak coś kopnęła. I to jest rzecz taka normalna w tamtej kulturze, ale to, jak to tutaj wykorzystano, to przecież jest przeupiorne. I jeszcze mamy do pozrywane paznokcie. Zapomniałem. Myślałem, że ty widziałeś ten film przede mną, tego ci nie mówiłem. A, dobra, ale one są tak, ja, ja się obawiałem, wiesz, bo jak ona zaczyna drapać po podłodze, to się obawiałem i trochę przymrużyłem oczy, ale, ale nie, nie ma samej sceny zrywania, albo musiałem naprawdę mocno przymrużyć oczy. Mm. Potem po prostu są te ręce takie No, <grym> Ale trochę nie? przymrużyłeś jednak, mam wrażenie, bo mnie aż zabolało. I też y, taka bardzo fajna rzecz y, to to, że poszczególne te sceny, bo to, to jest znowu przemyślane, tak? Jako cała historia i jako właśnie segmenty, ale też takie mikroscenki. Powiedzieliście o tym, że facet z tego planu filmowego nagle usłyszał, że coś mu tam trzasnęło, czy coś w słuchawce i no aż podskoczył, tak? I przerwał tę scenę, tak? Potem mamy to ujęcie, gdy on to montuje, i nie tylko on przysypia i my widzimy, co naprawdę tam się pojawiło na obrazie z kamery, ale jeszcze gdy on się budzi potem, to za nim jest ciemna przestrzeń i tam też na chwilę coś się pojawia, więc tutaj Aha. naprawdę twórcy dbają o takie detale, żeby ta atmosfera dała się kroić nożem absolutnie cały cały czas i y, też y, y, to mieszanie, tak? bo tak jak powiedziałem jeszcze zakrzywianie, i czasu, i przestrzeni, to, że nie wiem, bohaterka siedzi na schodkach domu, w tle widzimy przestrzeń, w tej przestrzeni rozgrywa się akcja z innego czasu. To niby jest tak strasznie pomiksowane, ale jednocześnie to jest czytelne. Nie? Ja mam tak, wrażenie, tak. że tutaj. Jednak... No, ale takie rzeczy wcześniej też były, nie? Takie rzeczy były i w serialu, i w jedynce. Tylko, że tutaj to, to mi się bardziej podoba. Ale też tutaj mhm. wybrzmiewa jedna rzecz, która tyle w sumie wydaje mi się, że do tej pory nie mieliśmy w tych filmach aż tak mocno, czyli główny wątek bo tutaj okazuje mm -hmm. się, że to, to wszystko się kręci tak naprawdę wokół tej ciąży, która pojawia się od, fabulak, Tak, tak od, od pierwszej sekwencji i wydaje nam się w którymś momencie, że, że to schodzi na plan dalszy, bo dochodzi do, do poronienia, a tak naprawdę okazuje się bardzo szybko, że, że to wraca. Też początkowo ja się tak dałem trochę nabrać, że to na przykład jesteśmy w przeszłości i dlatego ten motyw wrócił i po prostu bardzo mi się podobało, jak to było konsekwentnie budowane, bo to w zasadzie wszystkie te sceny były przerażające i to do czego to prowadzi to jest też przerażające i to mi się podoba, bo to znowu nam poszerza trochę jakby funkcjonowanie całej tej klątwy zmienia nam trochę optykę i to mogłoby być takim motywem znowu za dużo, nie? że takim przegięciem pały, a mam wrażenie, że nawet w tym segmencie udało się tutaj scenarzyście wyjść obronną ręką. Wiesz co, to jest bardzo dobrze napisane. Można się gubić, ale jak uważnie oglądasz, to nie pogubisz się, bo jest wszędzie gdzieś tam podawane coś, co ma ci ułatwić. Czyli na przykład, e, ja też pomyślałem, że gdy nagle okazało się, że bohaterka jest w ciąży, to że jesteśmy wcześniej ale jej matka już nie żyje, a rozmowa mm -hmm. z matką była po wypadku. A nie? wcześniej więc widzieliśmy się o to brzuchu, no to, nie? Chyba była też taka sekwencja, taka migawka. To sobie pomyślałem, mo, mo, może nie poroniła, może, może to tylko była taka sugestia, że poroniła, a nie mm -hmm. poroniła, ale przecież była rozmowa z matką, że, yy, że, że poroniła, nie? To jeszcze sobie myślałem, może jeszcze coś tam z czasem, no ale przecież jej chłopak jest w szpitalu po wypadku, więc nie mogło być coś z czasem, nie? Tutaj jest dużo jednak takich drobiazgów, które jak uważnie to sobie składasz, to możesz mm -hmm. tak, to wszystko tak. w czasie, nie? I tutaj też myślę, że ten wątek dziewczyn e, tych właśnie naszych licealistek był troszkę słabszy e, na tle reszty, ale tak jak w, w pierwszym filmie nowym, e, on mi się właśnie mocno nie kleił i nie pasował e, pod wieloma aspektami, tak tutaj on e, jest, bo on jest właśnie też taki trochę oniryczny, nie? bo tam mamy te takie wizje, sny, to takie przechodzenie e, bardzo też dynamiczne w sumie e, od jednej jednego czasu, jednej przestrzeni do innej, ale to też w sumie ostatecznie fajnie zagrało. Tak jak przez moment się obawiałem, właśnie tak się pytałem, co tu się dzieje, ta chwila, co, gdzie, jak, gdzie jesteśmy, która dziewczyna jest zamknięta w domu, która jest na zewnątrz, kim jest ten facet, a on tutaj przychodzi, dlaczego, to, to jest tutaj. Miałem taką gonitwę myśli autentycznie, ale to też Aha. ostatecznie w miarę fajnie zagrało i ta rama fabularna z ciążą no to jest przeupiorna rzecz. A absolutny finał, ja miałem do niego, znaczy ja miałem pewne wątpliwości odnośnie tego, co tam się wydarzyło, ale właśnie po tej rozmowie naszej na, prywa, prywatnej okazuje się, że to proste rozwiązanie rzeczywiście ma tutaj dużo sensu i że to, to też jest w sumie fajny finał. Taki naprawdę pasujący do całości i też domykający to wszystko, a zarazem no pokazując, że ta klątwa działa, tak? I po prostu... Ale to też właśnie, to nie jest zamknięcie pod sequelę takie e, tanie, nie? Że po prostu trzeba coś zrobić, żeby można było to kontynuować, tylko, e, no gdyby twórcy chcieli, no to mogą absolutnie w tym miejscu. No mówię, poszerzenie zasad z Ale też tego świata, nie? Można to zamknąć, nie? W tym miejscu i też jest w porządku. A Mando, bo ty wspomniałeś, że będziesz miał jakieś małe zastrzeżenia do tego filmu, bo... Nie, wiesz co, to jak, bo ja w momencie, gdy to mówię, właśnie też o tym teraz myślałem, że powinienem to wyciąć, bo w momencie, gdy ja o tym mówiłem, to ja myślałem że tych takich właśnie łopatologicznych wyjaśnień jest, wie, jest więcej, a jak już zacząłem potem o filmie mówić, to mi się wszystko poukładało. No, spoko. I, i nie, nie, nie, nie, nie, nie mam. Naprawdę bardzo mi się podoba ten film. On bardzo dobre, dobrze straszy. Jest chyba najlepszym filmem. Nawet ta właśnie straszy czasami na, na tyle różnych sposobów ta scena, co powiedzieliście, z tym stołem, łóżkiem, gdy ona wyciąga nogi i w coś kopnęła, a. ale nie wie dokładnie w co i się kładzie. I to, jak jest kamera ustawiona, to, że my sobie zdajemy sprawę, że tej osoby tam nie powinno być, a zdajemy sobie sprawę tylko dlatego, że wcześniej było zdjęcie na biurku z y, jakąś tam y, czarną przepaską nie? więc wiemy, że umarła, to nie padło z ekranu czyli też jak ktoś sobie zalewał kawę to, to, to w tym momencie w zasadzie nie wie o co chodzi nie? i może się w ogóle tego nie przestraszyć, a to działa tak, że o kurde w tej bohaterka nagle też otwiera oczy i, i takie wow nie, naprawdę ten film dobrze te, ten film dobrze straszy, ten film jest dobrze rozpisany i jeszcze jest... poszerza tutaj też lore, jeżeli chodzi o te wierzenia a, azjatyckie, bo też zauważmy, że mamy ten motyw e, chwytania za rękę. Tak, nie? tak. I tutaj w, jest takie trochę, e, trochę starcie sił dobra i zła. E, I to, jak to też zostało przedstawione, jak na przykład jest ta konfrontacja przy tym stole, nie? I właśnie mamy śpiącą postać, mamy kajako i mamy jeszcze e, coś dodatkowo, no to, to też to jest niesamowite, bo mamy bardzo powolne ruchy tam i my tak naprawdę nie wiemy, czy dobro, czy zło zwycięży w tym momencie, nie? Co będzie szybsze i my tam do końca nie jesteśmy pewni, czy na pewno to, to drugie coś to jest dobro i tam jest tyle emocji po prostu, jest takie napięcie, mamy dwie siły, które zmierzają w kierunku śpiącej postaci i człowiek po prostu aaa trzęsie się, czekając na rozwój wydarzeń. No mi się wydaje, że to jest po prostu najbardziej kompletny film. On nie, nie zaprzepaszcza, czy nie zrywa z tymi schematami i z tymi rzeczami, które działały w tych wcześniejszych filmach, czyli z tą achronologicznością, epizodycznością i tak dalej, ale właśnie mam wrażenie, że doszlifowuje po prostu formułę, prawie że do perfekcji, nie, że na, narzuca nam jakiś główny wątek, jakąś ramę fabularną, dobrze rozpisuje te wszystkie wątki w różnych planach czasowych. Bardzo dobrze straszy, bardzo różnorodnie poszerza w tę formułę straszenia. Mówię, wycina też to, co nie działało, na co trochę narzekaliśmy przy dwójce VHS-owej i przy jedynce kinowej, czyli te takie bardziej klasyczne jumpscary i, i takie rzeczy, które my kojarzymy z horrorami. No naprawdę moim zdaniem to jest kapitalny film i, i po prostu no super, ja teraz z wypiekami na twarzy czekam na kolejny i pewnie się przyjadę, bo to teraz przechodzimy do amerykańskich, ale, ale no zobaczymy, zobaczymy. Do amerykańskich nie, albo do tych czterech yy, japońskich nadal, na których też się pewnie przejedziesz, coś tak, tak czujesz. no. I teraz rebooty. <laughs> znaczy kontynuacje rebooty w ogóle w Całe całej świadce. teraz amerykańskie robimy. Znaczy nie, bo te japońskie dwa to też są jak ty trochę. Zresztą o tym pogadamy za jakiś czas. O Jezu, dobrze. <grym> Czyli wszyscy się zgadzamy, ty Szymas również, bo jakieś podsumowania chyba nie dałeś. Tutaj nie ma co podsumować. Myślałem, że może będziemy się trochę bardziej różnić, że może gdzieś tam jednak będziemy się ściegać, no ale tak jak ja chyba jestem trochę mniej krytyczny od was, ostatecznie tak, zgadzam się tak, że jedynka kinowa wypada słabiej. Te VHS-ówki są bardziej tajemniczone bardzo mocno tym wygrywają, tak? Ale znowu dla, na tle współczesnej grozy, no to absolutnie dwójka kinowa jest tym, co wypada najlepiej. I też tak jak właśnie Jerry powiedział, teraz mam ochotę na więcej i też wiem, że trochę się na tym przejedziemy, ale mimo wszystko chciałbym to teraz zobaczyć chronologicznie, tak w pełni świadomie, nie? I poukładać sobie to wszystko w głowie. Na razie jestem bardzo na tak i jeszcze mówiłem o tym, że kiedyś mnie tak przerażało. Teraz to działa, tak? Ja dalej skaczę tam. Czasem mi się jakiś dźwięk głośniejszy uda wydać, czy coś. I powiem ci, Mando, bo ty mówisz, że na ciebie kajako bardziej działa. No tutaj wiadomo, no w tym drugim filmie nowym, no to kajako. Ale jak oglądałem te VHS-ówki, no to Kajako rzeczywiście ona na logikę jest bardziej pokręconą postacią. Tak, te ta całe, całe jej losy, tak jej śmierć, to jak wygląda, sposób poruszania się, wydawane dźwięki, właśnie ta przecięta tchawica. Tego, teoretycznie bije to sięgo na głowę, ale ja nie wiem dlaczego to ten mały gnojek to jest to, co mi się śni potem po nocy, a nie jego mama. I autentycznie, no. <todgłos> To jest to, czego tutaj y, chyba zawsze będę się bał jednak. Ale w VHS-ówkach toż jeszcze to, chyba nie był tak często biały, z czarnymi obwódkami. Nie, on, on tam lepiej, on, lepiej wygląda, tak lepiej. lepiej. To był normalnym mhm. dzieckiem, mhm. nie. A tutaj on jest często gdzieś tam... No, no nie wiem, no, ma, ma sceny, po prostu Toshi ma sceny... Chociaż Kajeko też ma sceny niektóre, które mi się nie podobały. Dobra, nie ma co w to wchodzić. Mm -hmm. e, tak naprawdę oba mi się podobają motywy. Natomiast ja powiedziałem też, że na mnie tak nie podziałało, bo ja wielokrotnie powtarzałem, że ten okres, e, początek wieku, gdy u nas e, odkryliśmy e, horror azjatyckie o duchach, no to ja byłem... Nigdy nie czułem takiego przerażenia, jak na tych filmach. Nigdy. No, mm -hmm. Pamiętacie, jak wam opowiadałem, że po szatanach, te, że sobie włączyłem 40-letniego prawiczka, żeby się uspokoić, żeby obejrzeć coś głupiego i absurdalnego i w ogóle zapomnieć o tym, co widziałem i obejrzałem go dwa razy, a jak poszedłem do kibla, to zobaczyłem odbicie w lustrze i prawie nie zszedłem na zawał, nie? Eee, Ale to czego no tutaj ma tak... lepiej, nie? No bo nie, nie zobaczy czarnych włosów. Teraz to tak na mnie nie zadziałało. No ja pamiętam, jak włączyłem jakiś azjatyckich horror właśnie na początku wieku i w połowie go wyłączyłem, bo się bałem oglądać, położyłem się spać, zamknąłem oczy, ale mi się nie chciało spać, ale się bałem otworzyć oczy, nie? Bo myślałem, że ludzie wkoło mnie stoją jacyś i, i tak leżałem, nie? Z zamkniętymi oczami i nie spałem i nie wiem, jak długo tak leżałem. No tak to na mnie działało, ja byłem autentycznie, to był stan przerażenia, nigdy takiego nie czułem na filmach, no i, i, i to już tak nie działa. Miałem kilka momentów, że mi szybciej gdzieś tam oglądałem raz na telefonie, chyba właśnie ten, ten pierwszy yy, i to tę scenę w sali chemicznej i wiesz, coś mi się odbiło na telefonie, jakby coś za mną przeszło i, i, i, i po prostu pikawa, to myślałem, że mi gardłem wyskoczy, ale to nie był ten stan przerażenia utrzymujący się długo. Nie? Mm -hmm. Kończyłem oglądać, a oglądałem po ciemku wielokrotnie gdzieś tam w, po nocach. Kończyłem oglądać, szedłem spać, nie? szedłem do pokoju. Także to, to trochę odeszło, już tego nie ma. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Chyba się cieszy. Nie, to, wydaje mi się, że to, to też, nie też wiesz, było kwestia pewnie Kiedyś się dalej, Nie tylko jednak. Yy... Ale właśnie nie kwestia doświadczenia, bo to zawsze ludzie mówili, że ja już jestem za stary, ja już się tego nie boję. A u mnie właśnie z wiekiem przyszło, że się bałem. Jak byłem gnojek, to się tak nie bałem. A przyszedł taki okres, gdy już byłem dorosłym człowiekiem, że naprawdę się bałem e, po wielu filmach. Właśnie bardziej się bałem po filmach niż w trakcie filmów. A tu na razie nie. No nie wiem jak, jak się zmierzymy kiedyś z innymi azjatyckimi filmami. Może one obudzą to, ale chyba się cieszę, że tego już nie ma. A w ogóle, to było jak, jak tak mówimy o rzeczach jeszcze z przeszłości, to jedna rzecz mi się przypomniała. Dosyć fajna też w kontekście właśnie tej dwójki, co pokazuje, że ona jest tak, tak dobrym filmem. Tu we wszystkich tych filmach wraca jak mantra motyw zdejmowania butów który ja pamiętam, że wywołał u mnie salwy śmiechu w Aha. pierwszym japońskim ringu, bo, bo tam po prostu jest cała długa sekwencja, gdzie chyba nawet, nie wiem, postać tam się pyta drugiej postaci, czy z zdjęła no, buty i tak w serialu, dalej. Nie. w serialu, też to I, było. Idą zgwałcić osobę, a w domu i zdejmują ale buty. Ale tutaj bo ja nie wiem, czy to jest domu. kwestia tego, że scenarzysta jakby miał świadomość, że na przykład, nie wiem, ludzie zachodu mogą tego jakby nie rozumieć, czy, czy odbierać to trochę śmiesznie, że, że oni przy taką dużą wagę do tego przywiązują. I na przykład mamy kilkukrotnie, chyba w, głównie w tej dwójce, ten motyw butów wykorzystany w taki sposób, że... No w pierwszym segmencie w tym z, je, jest bardzo wyraźnie wykorzystany. No I to jest super. Ona nie? myśli, że on jest w domu, ale patrzy w dół, nie ma butów. Ale, ale nie, ale A potem wchodzi w, w na, dwójce... na spotana patrzy w dół, są buty i same te buty tak, przerażają. I w dwójce mnie, są. To, to jest super, szuka, ale jest. nawet w jedynce to, to już działa. I to, to jest też dla mnie naprawdę duże osiągnięcie, że tak rzecz, która mogłaby po prostu budzić naprawdę uśmiech, nie? Bo, bo no dla nas to jest jednak coś dziwnego, gdzie tam każda ta postać, nie wiem, wchodzi, cofa się do domu po coś, bo czegoś zapomniała i pierwsze co robi zdejmuje buty. No, nikt u nas tak nie robi, nie? A u nich to jest tak silnie kulturowo gdzieś tam zakorzenione, że, że tak to u nich funkcjonuje. Dla nich to jest normalne i mówię, bardzo, bardzo mi się to podobało, że tutaj twórcy świadomie postanowili to wykorzystać jako element też grozy, nie? Tak Także, także super. No i ja Wam powiem, że już tak na, na sam koniec. Ja się bardzo cieszę, że żeście w sumie mnie trochę namówili, czy żeśmy się sami w sumie wszyscy tutaj zmówili, żeby siąść do klątw, bo dla mnie to był naprawdę spory wyrzut sumienia, że ja tych filmów te 20 lat temu nie oglądałem. I mega się cieszę, że do tego usiedliśmy. No bo ja wiem, że jeszcze przyjdzie nam zanurkować w szambie pewnie przy tych 14 filmach, które, no bo łącznie tam ile z, z amerykańskim tym nowym remakem i serialem to chyba jest 14 odsłon. Mamy pięć za sobą i na razie nie ma tak naprawdę lipy, nie? co już jest naprawdę dużym osiągnięciem jak na horrorową serię. I nawet właśnie to ten skok w szambo na główkę, jak, który nas czeka pewnie przy Kajako versus Sadako, to, to, to i, i tak nie będzie to strata moim zdaniem już w tym wszystkim. Nie? Tak jest. Tak jest. Zgadzam się. No dobra, no to dzięki wam dzisiaj za uwagę. Boże za uwagę, Boże. znowu. Bo dzięki wam dzisiaj no, za... No uważałem, jak mówiłeś. <laughs> <laughs> Dziękuję ci, Szymas, za zaproszenie do tego fantastycznego podcastu. Tak. A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Miau.